Cześć, witamy bardzo serdecznie w trzydziestym odcinku podcastu bezimienny. Słuchajcie, nagrywamy w niedzielę, 12 lipca. Ostatnio nagrywaliśmy w poniedziałek, teraz nagrywamy w niedzielę. Mieliśmy w sumie nie nagrywać tego odcinka, ale, ale chcieliśmy wam powiedzieć o Batmanie. To będzie odcinek tylko i wyłącznie o Batmanie, dlatego nie będzie z nami dzisiaj Rafała. Rafał tego gry nie ogrywał, ale będziemy mieli specjalnego gościa, który to robił. Pio Pio Piotrze Zaborowski, witamy cię. Cześć wszystkim. E, tak, e, będzie oczywiście z nami e, Tomek Zawadzki. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Tomek przeszedł tak samo jak Piotrek. Ja praktycznie już jestem na finiszu, ale też mam dużo do powiedzenia na temat Batmana, czyli Christian Kender. Dobra, e, słuchajcie, e, jedziemy z 37 odcinkiem w temacie głównym Batman Ark Ark Arkham Knight mamy dużo ciekawego do powiedzenia na tej grze i wierzcie mi, że to je, będzie jedyny podcast w Polsce, który Wam powie wszystko, bo ja chcę przeznaczyć na tą grę minimum godzinę. I jeżeli nie interesuje Cię ta gra, to po prostu wyłącz ten podcast, leć do kolejnego odcinka, który będzie z pewnością za dwa tygodnie, albo yy, odpal sobie poprzednie odcinki. Ale zanim powiemy o naszym temacie głównym, e, pogadamy oczywiście o jakichś krótkich wiadomościach, które miały miejsce, więc oddaję e, głos Piotrowi. Dobra, słuchajcie, dzisiaj mm, dosłownie pojawił się e, nios na temat właśnie Batmana mhm. i przyszłego dodatku do, do, do, do tej gry na PC i... <grym> Twórcy, tak, to jest bardzo śmieszne, bo twórcy mówią, że nasze nieustanne starania i prace nad naprawą problemów w wersji PC nie pozostają bez wpływu na produkcję DLC dla wersji właśnie komputerowej. To oznacza, że Batman Arkham Knight Bad Girl Amateur of Family nie, nie będzie dostępny na PC 14 lipca. I tak naprawdę nie wiadomo, kiedy pojawi się to DLC na, na, na Steamie. W... Więc może się okazać, że tak naprawdę to DLC, to się pojawi wraz z, jak poprawią dopiero grę, nie? Mhm. Ale ja tam no, rozumiem tak. wszystko, ale to jest szczyt chamstwa, to jest po prostu szczyt bezczelności. Gry nie ma w sklepach na półkach, a oni mówią, że robią DLC. Ja rozumiem, że może jakieś tam inne studio... Nie, oni naprawiają grę i dlatego nie będzie DLC dla PC. A, A, nie będzie. Piotrze nie będzie w ogóle DLC, czy nie będzie teraz? Nie, nie, nie będzie teraz, e, 14 lipca mhm. i nie zapowiedziano, kiedy dodatkowo po prostu trafi dla drających dla na, na PC-tach. Ja, ja, ja myślę, że i tak PC-towcy e, chyba już postawili krzyżyk na tym tytule, więc... Oni czytają do września, aż to się naprawi, wtedy, kiedy to wyjdzie... Um, myślicie, że będzie możliwość ściągnięcia, dajmy na to, w dniu premiery tego, tego DLC na konsolach e, możliwość, że na PC gdzieś tam będzie to krążyło też? Ten dodatek? Na jakichś pirackich? No, Może. No, no właśnie o tym mówię. Czy myślicie, że wypuszczą w ogóle jaką, jak, jakakolwiek... Ja myślę, mi się wydaje, że nie. Jest teraz taki Aha. problem z Batmanem, że nie wiem czy wiecie, ale dobrze, że dra działa tak jak działa na pc -cie. Ona tak działała rok temu. Więc ja nie wiem co oni chcą zrobić przez 3 miesiące z tą DRA, ale... Nie wydaje mi się, żeby ją tak mocno naprawili. Znaczy z pewnością w jakiś tam sposób ją zoptymalizują. Myślę, że pojadą po grafice ostro. E, pojadą, mm -hmm. e, usuną parę efektów e, i no... No, no my... My, myślę, że da radę to zrobić, ale to wiesz, to będzie takie na, naprawianie, y, jakie było w Unity, tak? No fajnie. Mm -hmm. no, no, no, ale to, to przecież dalej jest praktycznie każdy... Nie, Unity, no. Unity nadal, to, to w tej chwili Unity jest pod w miarę rywalne do tego... Do samego stanu zostanie doprowadzony Batman, że on będzie w miarę grywalny, żeby przejść historię. Tak, to to tak. Tylko i wyłącznie to tyle. To jest straszne, że, że no wypuszczają gry, w które nie można grać i. i... To jest dla mnie nie do pomyślenia po prostu, no przecież kiedyś jak, mhm. jak, jak było PlayStation 2, jak, jak no nawet na trójce takie sytuacje nie miały miejsca, e, przecież no kurde wypuszczają grę i, i, i ta gra musi działać, no ale się rozpieścili się wszyscy tym, że można załatwić paczkę DLC, jakieś inne tam e, zasać sieci i to ja widzę, że to naprawdę wszystkich co robią gry troszeczkę rozbestwiło, nie? No, bo mają jaja wypuszczać niedorobione gry i jeszcze kazać za nie płacić, no kurde. Tak, tylko, że, tak, o, mi, mi zawsze w takich sytuacjach, e, e, zadaję sobie takie pytanie, czy oni grali w swoją grę? Czy oni w ogóle wiedzą, co oni wypuścili? Czy, nie wiem, czy oni w ogóle... No właśnie, no. ja się zastanawiam, czy ta gra w ogóle przeszła jakiekolwiek testy, bo mi się wydaje, że, że wersja na PC to w ogóle nie, nie przeszła żadnych testów, totalnie. Po prostu oddali grę temu tam zewnętrznemu studiu, żeby zrobili porta. Zro oni coś tam zrobili, dali im i to poszło od razu na krążli. Do widzenia. No ja czytam właśnie tak jak, jak ty, Piotrek, powiedziałeś, że, że ludzie o tych, o tych błędach na, na, na PC Wiedzieli już ponad rok temu, tak? I oni przez ten czas stwierdzili, że nic z tym nie robią. Nie? No to, to już samo mówi. I podobno też ktoś, ktoś gdzieś na internecie było, że 12. 12 team jakiś został oddelegowany do, do robienia portu z, z konsolowej wersji na peceta i podobno miał 12 ludzi. No kurde, jakby tego 13 jako beta testera puścili, to może by działało. Wydaje mi się, że każdy beta tester cokolwiek by znalazł w tej wersji. No, jeszcze w zależności od grafiki, ale wydaje mi się, że i tak by znalazł, i tak by znalazł, więc... Ja myślę, że Batman na wersji PC to może się y, pojawić rok temu w Early Access. O... O, to był, ale to wiesz, że konsolowcy by się trochę burzyli. Ja, ja bym się burzył w tym momencie. No ja bym się też burzył, no. ale. Więc e, tak. E, dobra, e, słuchajcie, to tyle jak wiecie, DLC na pc ta nie istnieje. Zresztą gra w sumie też nie istnieje. Więc e, jeżeli naprawdę macie tylko PC-ta, to pewnie nie gracie w Batmana, bo się nie da. E, dobra, słuchajcie, to była wiadomość piątka, teraz będzie moja. Nie wiem, czy słyszeliście o akcji hashtag BetterPSN, w której użytkownicy po prostu piszą petycje do Sony, że chcą pewnych uaktualnień całego tego środowiska konsoli, w którym się znajdujemy. Bo jak dobrze wiecie, cała infrastruktura sieciowa i całe te menu i to wszystko, co jest związane z Sony, wyraźnie odstaje od konkurencji, jaką jest Microsoft. W związku z tym chciałbym się tylko, e, po, chciałbym po prostu powiedzieć, że jest taka akcja i ona jest stosunkowo ciekawa i, i fajna i można znaleźć e, e, link. Żeby się tam wpisać i, i dołączyć się do tej akcji, ale chciałbym się skupić na rzeczy, które, które w tej petycji z użytkownicy chcą zmienić. I jest tutaj bardzo fajna opcja, bo pierwsza opcja, która naprawdę by mi się przydała i myślę, że Tomek Tobie też. E, chciałbym, żeby było powiadomienie, kiedy na liście przyjaciół ktoś stanie się online lub offline. To jest na Xboxach, dziwię się, że na Sony tego nie ma. Ale poczekaj Krystian, przecież to, no. to, to takie, taka opcja jest, tylko że ja ją sobie wyłączyłem, bo mnie to nie, nie, nie, denerwowało. Nie. A czy właśnie teraz nie. Mylę, nie, nie, nie. mylę konsolę. E, nie, nie, nie, ja wiem, że ona niby tam gdzieś jest, ale zobacz, że nawet jeżeli ktoś ci się, to to ją sobie odpal e, i sobie zobacz, czy faktycznie coś takiego masz, bo coś czegoś takiego nie ma, bo ja, ja pamiętam, że w opcjach ona była, ale ona nie działała. I cały czas tak jest, na PS3 miałeś opcję, że ktoś jest offline lub online, ale na PS4 nie ma takiej opcji i ja to testowałem i wiem, że tak nie ma i zawsze, jeżeli chcę zobaczyć, czy ktoś jest z moich znanych, to muszę wejść na tą zasraną listę i nawet jak wejdę na tą konsolę, pogram godzinę, to nie wiem, czy ktoś wszedł, czy nie wszedł, muszę wejść na tą zasraną listę i to mogliby zmienić, Sprz przetestuj sobie to, bo z tego, co mi się wydaje, a ja mam ją włączoną, nie mam nigdy informacji, że ktoś jest online lub nie. A chciałbym mieć taką informację. Nawet jak mam 100, 120 ludzi na liście. I tak bym chciał mieć taką informację. No, A nie, ja chciałem się zapytać, czy ty na pewno masz tych, nie? E, znajomych. A dobra, dobra, dobra. To, to, akurat nie, to akurat nie jest śmieszne. Dobra, ale e, słuchajcie, to, to jest e, to bym chciał na pewno zmienić. Chciałbym jeszcze zmienić tą bibliotekę i całą organizację biblioteki. Strasznie mnie wkurza to, nie wiem, Tomku pewnie też tak ma, że jak wchodzisz na zakładkę biblioteki i masz wszystkie swoje gry, które, nie wiem, kupiłeś, czy ściągałeś, czy, czy po prostu miałeś na tej konsoli, czy DEMA, one tam zostają w tej twojej bibliotece. Wszystkie. DEMA z starej FIFY, DEMA z czegokolwiek. Jakiegoś gówna kontrasta, bo ściągałeś to z... bo dostałeś konsolę i wtedy ten kontrast w plusie był za darmo. Chciałbym to właśnie móc możliwość usuwania tego, jakoś zarządzania ty, tą swoją biblioteką, bo wkurza mnie to, że wiesz... Po dwóch latach ja tam będę miał ze sto, Jak będę chciał gdzieś zjechać na sam dół i poszukać jakiejś gry, które chciałbym ściągnąć, to będę musiał przewalić wszystkie dema, w które grałem i we wszystkie rzeczy, które pobierałem, żeby dojść do tej gry. I to jest właśnie słabe. Tu powinna być moim zdaniem lepsza organizacja. Ale e, wiesz, wiesz co no. ci powiem? Bo, bo to jest dosłownie to samo, co było na PlayStation 3, jak wchodziłeś do PlayStation Store'u, miałeś tam e, listę pobierania. I tam miałeś e, w tej zakładce właśnie wszystkie twoje zakupione, ściągnięte, pobrane rzeczy i w tym momencie na czwórce właśnie oni to zrobili w ten sposób. Ale dziwię się, znaczy, wiesz, mi przeszkadzają inne pierdeły, tobie przeszkadzają takie pierdeły, ale w sumie gdyby była głupia, głupi guzik, żeby, wiesz, usunąć zawartość, ukryć zawartość, to, to racja. Ja, ja mam tak, nadzieję tak, tak, tylko tak. jedną, to mnie nie denerwuje i w ogóle mam to gdzieś, na to się nie patrzę, dopóki mi to nie zacznie spowalniać systemu konsoli, a no znając nie Sony to może tak być, no. No tak, ale masz wiesz, masz jakiś tam rdzenie oddany temu, żeby to się tak nie robiło, więc. No, ja czy... bym wolał, żeby ten rdzen oddali na jakieś efekty graficzne, albo inne takie pierdoły. A denerwuje was, denerwuje was lampka na pacie, jak się odbija w nocy od telewizora? Wiesz co? Nie, nie, nie. Ja akurat na to nie zwracam uwagi. To ja ci akurat właśnie powiem, bo ja stosunkowo blisko siedzę do telewizora i, i, i powiem Ci, jak tak trzymam sobie na kolanach pada, to mam celownik, celownik mam na środku ekranu, czerwony, zielony, w zależności od gry. I ja naprawdę chciałbym to móc wyłączyć. Fakt faktem możesz nakleić sobie jakąś tam taśmę izolacyjną na padach. Ale to jest nie? No bo dokładnie, że rabaterie i głupie... No słuchajcie, oni zrobili tyle rzeczy w tym menu podręcznym teraz, że możesz sobie włączyć tryb dla sonistów, odłączyć kolory, wyłączyć jakieś niestandardowe przyciski i, i pochwalę się tobie, że właśnie taką opcję wpisałem do tej, całej, do tej całej tam strony, gdzie możesz swoje pomysły Sony dawać, żeby oni to rozwiązali. Mhm. I, I nie byłem sam, bo, bo naprawdę masa ludzi chce taką funkcję, żeby wyłączyć tą głupią jarzeniówkę z tego pada. Nie? Tylko wiesz, z tego co mi się wydaje, to chyba się nie da. Eee... Ale to zawsze mogą wypuścić nowego pada. Albo ewentualnie tak, albo ewentualnie. Ale nie, nie... Zobaczycie, że tak będzie. Wypuszczą e, PlayStation 4 Slim i ona będzie miała nowego pada, który nie będzie miał lampki. Nie, ale... Prawie żadna gra A, czy... nie, to no właśnie, no Muszą, no. musi mieć ta lampka ten pad, bo jak oni chcą to zrobić z tym całym, z tymi całymi goglami Morfę, przecież tam też widzieliście nie może... coś. Ale mogą e, zobaczyli, że to jednak nie jest to i nagle mogą zmienić totalnie poświnnym kierunku z morfowem. Morfeuszem. Na przykład Morfeusz będzie świecił. O. Morfeusz świeci. Bo ty nie będziesz go widział. Ty nie będziesz go widział, bo będziesz miał gogla, a Morfeusz po prostu będzie świecił i e, e, to i będzie to widział. No z tego co widziałem na najnowszych tam zdjęciach pokazach, to właśnie aż takie cztery, cztery lampki, góra, dół, lewo, prawo na tych goglach, które I to może się być to. W identyczny w identyczny sposób jak, jak DualShock 4, nie? ale ja jestem dziwny, bo mi praktycznie no nic nie przeszkadza w PlayStation 4 jeżeli chodzi o, o, o ten cały GUI, tak jak to się mówi. Mm -hmm. Dla mnie to no. jest super. No, okay. Ja mam do was no. pytanie, tylko czy jesteście pewni, że to w ogóle wejdzie? W sensie wypiszecie jakby nie, nie, nie, do, do, do, do Sony, a Sony, nie, nie. Moi Sony, Sony to oleje, oleje, oleje bo oni to... Teraz... Tak, tak, tak Piotrze, chociaż wiesz, no niektóre tutaj rzeczy były, widzisz, ja jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć właśnie na sam koniec, żeby była możliwość stawania się offline, off, online albo być e, e, niewidoczny i niedostępny dla innych. Ja pamiętam, że to było w PS3, ja wchodziłem sobie na konto, patrzę, o kurde, jest jakiś koleżka, który zaraz będzie mnie męczył, a nie chcę z nim gadać, biorę się z, z, z sobie na niewidoczny albo niedostępny i wszystko, co do mnie pisze, ja, ja, ja żadnych wiadomości od niego nie, nie dostaję i to było świetne. Bo czasami tak jest, no wpisujesz się automatycznie, tak? Masz 100 osób na liście i są osoby, które Cię męczą, jakieś 10-latek, bo go zaprosiłeś niechcący. Ja ostatnio się dowiedziałem, że jakiś mu znajomy ma 10 lat. Wywaliłem go z listy, no sorry. Eee, ale to mniejsza to. Mniej ale to, to też była fajna opcja właśnie. Ona była na PS3 i dziwię się, dlaczego nie ma na PS4. Ma, masz pierwsze taką opcję, że... Na, na się, on w ogóle, e jeżeli chodzi o online i offline, to działa totalnie inaczej tak naprawdę. Aha. No, ale ma, masz taką opcję, że po prostu wchodzisz i nie, nie robisz, a... robisz niewidoczne czy coś, no, no, no. nie nie ma czegoś Aha. takiego. No to, to um, też słabo. To, to, to słabo, ale no. cała rzecz polega na tym, że też wiadomości przynajmniej nie wiem jak u Tomka, ale w moim przypadku ja nie dostaję wiadomości od znajomych praktycznie w ogóle i nigdy wcześniej nie dostawałem nawet na, na 360. To może właśnie mm. wtedy, teraz powinno odpaść pytanie, czy masz w ogóle znajomych. O, to... E, mam. Mam, mam, mam. Czy znaczy, wiesz, Krystian? Z i... Xboxu to jest, to jest taka, taka para koloszy, że tam, żeby coś działało, to musisz tak średnio o 3 razy w ciągu dnia solę na twardo zresetować, nie? E, no, no. No, ja bym się, ja, ja bym, ja bym polemizował pod tym względem. No. Nie, no, ale, no. E, cała rzecz polega na tym, jeżeli chodzi o offline i online, o którym ty mówisz, że na przykład chciałbyś widzieć tych wszystkich swoich znajomków i tak dalej, mhm. to. Tomasz na głównym ekranie jako oddzielny kafelek po prostu ten lifestyle który się zmienia i pokazuje co, co twoi znajomi drają. Jest to obok pokazana lista gier, w które, w które oni drają. Jest na przykład, jeżeli trzy osoby drają w Batmana, to jest pokazany Batman jest pod spodem ich nazwy nie, tam, No to, to jest bardzo fajne rozwiązane. To jest bardzo fajnie wymyślone. Od razu widzisz do kogo możesz się podłączyć, już nie tracisz czasu na rozmowę, chodź, pogramy w grę, tylko Ta, chodzisz, masz. Tak, nawet podnieszcza na, się na powiedzmy tak, jeżeli dana osoba dra w jakąś grę, no to trzeba jakby wejść na listę albo tam dwutapnięciem otworzyć sobie listę szybko znajomych i później hamburgerem włączyć, dołączyć do, do, do gry i do widzenia. Mhm. Hamburgerem? hamburgerem. Tak, ten przycisk menu, który jest, ten to jest tak zwany hamburger. Ja <laughs> to są trzy krajski pod spodem, no to się nazywa am, hamburger. Amerykanie A, mogli tak. wymyślić tylko i wyłącznie taką My nazwę. Ale dodałbym tak. foldery. Jeżeli chodzi o PlayStation 4, to dodałbym foldery, w które mogę wkładać to, co chcę, bo... bo... Tak, Faktem, tak, fakt. Tak. Możesz, możesz to w opcjach wyłączyć, do chyba do 10 albo do 15 tych twoich ostatnich rozegranych giernie. A jak tak, to tak, odznaczysz tak. w opcjach, no to masz praktycznie wszystkie, wszystkie twoje gry, jakie masz pobrane, masz na tym pasku i możesz przewieźć, przewieźć. Tak co naprawdę chciał folder w tym mieć. Ale tam będziesz miał wszystkie pobrane, czy wszystkie też te, co pobierałeś ze strzałką, po prostu? Ej, ehm... co mi chodzi? Masz wszystko to, co masz, zainstalowane na dysku. A, to, to, to jest spokój. To chyba sobie właśnie tak przyłączę, wiesz, bo właśnie czasami jest tak, że muszę przewalać tą bibliotekę i strasznie mnie to wkurza. I, I tak będzie mnie to wkurzało, ale przynajmniej będę miał opcję, że to, co mam, to mam na widoku i to już dla mnie będzie w miarę ok. Słuchajcie, jeszcze tutaj jest taka opcja, aczkolwiek tego bym nie zmienił. Tutaj jest napisane, że podwójna autoryzacja dla zwiększenia bezpieczeństwa tego akurat bym nie chciał, bo połowę, w połowę mojej gier już bym nie mógł grać. Dobra, no to w sumie to tyle chciałem powiedzieć. Eee, słuchajcie, wydaje mi się, że to i tak nie przejdzie, ale, ale, ale fajnie, że przynajmniej ktoś, użytkownicy chcą sobie poprawić tą usługę. Mi się podoba, że oni coś robią w końcu, znaczy nie w a. końcu, tylko mi się podoba, że w ogóle zmieniają te, te, te całe oprogramowania, co, co na, poprzednich, na poprzednich generacji, wiecie, PlayStation 2 to nie, nie byłoby najmniejszej opcji, żeby takie coś się stało, a tak teraz to mogą na bieżąco naprawiać. No, no i to jest mhm. taki kij, gry, gry wychodzą niedorobione i potem je dorabiają, a oprogramowanie koseli wychodzi dorobione, a potem je poprawiają. Nie? Masą ośrednione takie. Mm, tak, no, no ogólnie sosony i tak chyba w miarę pikuje jeszcze ten plus to jest w ogóle nieporozumienie ściągałeś w ogóle coś Tomek z tego plusa? Ci powiem, że od chyba od półtora miesiąca od dwóch miesięcy ani Xbox Live'a nie mam wykupionego, ani PlayStation Plus stwierdziłem, że to nie ma kompletnie sensu, bo te gry jakie dają w tych usługach to no. albo już miałem ograne, albo mnie kompletnie nie interesują a mam zrobioną taką sztuczkę, że nie muszę mieć plusa wykupionego, żeby grać przez internet, tylko musisz mieć dobrego znajomego do tego tak? i działa Wiem, wiem, wiem o co chodzi powiem Ci szczerze, że ja kupuję za za rok z góry, bo na ogół gram online, ale przez Batmana, przez Wiedźmina i przez te inne właśnie tego typu tytuły, które teraz wychodzą, no to nie jest to potrzebne, więc trochę źle, że nie pomyślałem o tym wcześniej, no, ale cóż mam, mam przez, jeszcze przez rok, więc trudno, dobra słuchajcie, więc kończymy nasze newsy, do sprzedaży nie lecimy sprzedaż mieliście w poniedziałek poniedziałkową mamy niedzielę więc sprzedaż jest cały czas ta sama, dopiero jutro się zmieni, czyli 13 lipca, a nie mamy jeszcze takich danych, więc Wam nie powiemy, więc myślę, że możemy przejść do ostatniego tematu w tym odcinku, czyli do tematu głównego Batman Arkham Knight. Może zacznę tak, że wydaje mi się, że to jest najlepszy Batman na nową generację konsol. Co o tym myślicie? Jest najlepszy. Jest, jest, jest, to jest, powiedzmy inaczej, to jest bardzo dobry start Batmana na nowych konsolach, tak? bo na pewno będą kolejne części, będą jeszcze bardziej zajebiście, ale, mm. ale jak taki start, to ja bym chciał, żeby każda gra tak startowała. No brawa, po prostu brawa. Okej, okay. Spec specjalnie powiedziałem na tą generację konsol. Eee, więc e, słuchajcie, e, może zróbmy tak, że podzielmy ja, jakoś to, bo będziemy o tym trochę mówić, więc e, na początku starajmy się mówić bez spoilerów parę spoilerów wychodzi, bo wiemy, że wychodzi, więc póki co rozmawiajmy bez spoilerowo, tak żeby użytkownicy, którzy nie, gr nie, gr nie grali Batmana, mam nadzieję, że już takich nie ma, żeby po prostu no nie za Modli przesłuchać, a później ewentualnie tak, możemy tak, zrobić spoilerową tak, część. spoilerową to... zrobimy za jakieś dajmy na to pół godziny. Albo, albo, albo po prostu darujmy sobie, darujmy sobie fabułę tak i skupmy się na na No tak, na, na ale, ale, ale, ale, ale są niektóre elementy, o których chciałem powiedzieć, które Aha. są... Może nie, nie, związane nie, z fabułą. Tak, może nie mocno związane z fabułem, ale no niektóre rzeczy się... Nie, nie, nie da się ominąć no niestety. Nie. E, dobra, więc słuchajcie, e, od czego e, zaczniemy? E, może e, dajmy na to, mamy początek gry... E, Dobra, może od technikali. Słuchajcie, jak z tą grafiką? Moim zdaniem e, nie jest to najwyższych lotów. Grafika jest. E, tak, w, w ogóle. No? żeby nie było nieporozumień. E, Tomek i Krystian grali w wersję na PlayStation 4, nie... ja grałem wersję na Xbox One. Dokładnie tak. Niestety że... nie testowaliśmy wersji na PC-a. <laughs> E, tak, więc słuchajcie, no i tak, te, tak, jak mówię, ta grafika moim zdaniem nie jest najwyższych lotów. E, mam wrażenie, że po prostu to jest e, Arkham, e, e, City. Arkham City, tylko po prostu dodajmy na to w tych Full HD. Nie ma to mm -hmm. chyba 60, 60 klatek. Miałem wrażenie, że to mm -hmm. nie ma 60 30 To jest, 30, tak, to jest tak, stabilne 30. Tak, więc e, mamy po prostu Arkham City w, w Full HD. I to jest dla mnie jedyna zmiana, bo... bo Ale jest gra... bardzo fajne, bogate, jeżeli chodzi o oświetlenie i o szczegóły otoczenia i ogólnie jest, o szczegóły. Jest, to jest. trzeba tak. tak. To, to trochę jest, to trochę jest. E, słuchajcie, jedyna rzecz, która mnie strasznie wkurza, właśnie powiązana też z grafiką w pewien sposób, i to wkurza mnie strasznie, że w Arkam cały czas pada deszcz. tak, to, to, to, to, to, to jest tam nie, tam, też w pewnym sensie no. związane z fabułą, y, której nie chcę poruszać. E... Ale wiesz, Pan, no no no, wiesz co wiem, chodzi? Wiem, wiem, o co chodzi, ale też zobacz, że to, że ta fabuła ciągnie właśnie dużo różnych tego typu rzeczy, tak? Będziemy o tym mówić później, aczkolwiek, e, tak czy siak, no nie podoba mi się, że non stop pada deszcz. Nie wiem, czy w poprzednich częściach też non stop padał deszcz, czy w City padał deszcz. W Arkham. Azylum, no to nie. E, no bo, bo, bo w, a, Tam były zamknięte tak. pomieszczenia, ale w, y, też się wychodziło z tych pomieszczeń i też padał deszcz, z tego co pamiętam. No, no, ale, ale wiecie, że w gry wyglądają lepiej w deszczu. GTA, Wiedźmin, wszystko <laughs> wygląda lepiej w deszczu. Zau zauważyliście, zauważyliście jak, jak te krople spływają po jego masce, po stroju i po, po, po tym płaszczu tak tak tak tak, tak. Mhm. ja jestem za deszczem mówcie co chcecie, ale to dodaje takiego, takiego smaczku właśnie ten deszcz jeszcze uderza ci w etran i robi takie dodatkowo tak, ładnie to wygląda efekty. a nie wpływa to kompletnie właśnie na, na ilość FPS-ów, no powiedzmy minimalnie spadają jak, jak jeździsz tym, tym potężnym czołgu, hybrydą, coś tam samochodu ale ja lubię takie efekty, śnie jakieś tam Efekt, no to tak dodaje smaczku grą, że... Tylko tak, ja mam czasami wrażenie, że po prostu ten deszcz powoduje to, że niektóre rzeczy są takie bardzo porozmywane, szczególnie jak się szybko jedzie tym Batmobilem, dzięki czemu można... Programiści mieli w niektórych momentach łatwiej. No pewnie tak, pewnie założyli jakiś właśnie filtr, żeby troszeczkę to no. zamaskować. Tak. E, dokładnie, więc, więc to jest takie średnie. Słuchajcie, no graficzne, no, no to... Tak jak mówimy, w sumie chyba możemy się zgodzić, że to jest City w Full HD. A słuchajcie, a dźwięk, muzyka, muzyka chyba jest zajebista. Powiem wam, że tak patrząc muzyka, muzyka, no bo muzyka tam odpala się w niektórych tych elementach, ale zajebiście mi się to podoba. Zresztą to, to jest znak rozpoznawczy Batmana. Wszystkie te rozmowy w tle. Po prostu sobie jedziesz lecisz i non stop coś się dzieje, ktoś coś tam mówi na temat sytuacji, która się znajduje warkam, na coś Batmana, widziałeś Batmana? Nigdy nie widziałem jak wygląda, w ogóle rewelacja nie wiem, czy też macie wrażenie, tam musiało być naprawdę setki godzin dialogu ponagrywanych wszystkich postaci. Ale City było tak, podobnie. Tak, tak, oczywiście. jest święty te Fartum City, więc tak naprawdę oni, przez to, że jest większe miasto, no to musi być większa różnorodność tych dialogów i tak dalej. E, tak, tak, tak. Ale mnie to, Ale no, to robi do, bardzo dobre wrażenie. Robi, więc muzycznie wydaje mi się, że jak najbardziej tu jest bardzo wysokie. Jeżeli grafika jest taka sobie, tak ja, ja mówię, że muzyka jest dla mnie świetna. E, Podała wam się głos Batmana? Nie, nie. On, to jest jedyna rzecz, która mnie draży. Jak no, on się odzywa, to ja mam ochotę ściszyć, albo go czymś walnąć, po prostu jest tak sztywny. On jest sztywny. Zauważyliście, że on ma głos takiego mm, 60-latka? Batman, Batman. I przez całą grę on tak jakby, nie wiem, zapalenie krtani, nie miał, czy nie za dużo lodu zjadł, nie wiem, no bo, no przy... ej, słuchajcie, to jest przez ten desz, tak, ma chłopak przeziębienia, my się z niego śmiejemy. schodzi po tym biedny w tych kaloszach, tak, tak, przemoknięte tak, tak. pewnie ma i, ale za to, za to powiem wam, A, że jest druga postać, która strasznie mi się podobała pod względem voice i jest to John Gordon. James Gordon. James Gordon, tak. E, tak, tak, tak. On, on, jest, on jest świetny. Chociaż on bardzo, bardzo z, fajnie zrobiony. Tak, zbyt dużo go tam nie ma. W, nie ma, ale, ale wtedy, jest, kiedy jest, się jest, pojawia, jest, to, tak, tak. to naprawdę e, widać to ten Ja to się z tym zgodzę. Na przykład Harley Quinn mi się też bardzo podoba. E, no. Ma taki piskiwy głos, e, taki. Typowa Harley. Tak, e, taki trochę wkurzający. Aczkolwiek wydaje mi się, że w Suicide Squad będzie trochę miała inny. No i oczywiście e. też jest jedna postać, która ma, no, jeżeli chodzi o, o, o głos, o. o o wszystko, no to jest pierwsza klasa, tylko że no nie możemy o tym mówić, tak? No nie, nie możemy o tym mówić, powiemy mm. o tym później. Właśnie o tej, o tej osobie chciałem później powiedzieć. Dobra, słuchajcie, eee, przejdźmy może o, o to, co mi się... E, o, o nowość w sumie w tej części, czyli o Batmobile. E, jakie są wasze wrażenia na temat Batmobilu? Mm, dobra, to ja może powiem mm. moje takie szybkie. Początek był trudny. W sensie, na samym początku... Batmobil mi się rozbijał o wszystko i nie potrafiłem go prowadzić i mówiłem sobie Boże, co za beznadziejny system sterowania, co to w ogóle wymyślił. Mhm. No i po w czasie się powiedzmy przyzwyczaiłem w miarę w miarę mi to wychodziło. Nadal obijałem się o budynki i średnio mi się to podobało, ale jakoś tam dawało mi się wykonać te, te, te, te, te misje, które były z nim związane. E, za to cholernie podoba mi się ten czołg, pomimo że wszyscy na niego. Mm, na początku sam byłem tak naprawdę bardzo przeciwny temu, co, po co nam ten czołg w ogóle. A tak naprawdę, oprócz tego, że czołg mógłby być wywalany jako oddzielna gierka, jako, nie wiem, jakiś minigierka e, za dwa dolary czy, czy ileś w, w BSN i e, Xbox Store, mm, to po prostu. No to jest dobre, po prostu nie, nie potrafię. siedzenie można pół godziny po prostu spędzić, nie ro robić tylko i wyłącznie jeszcze z tym czołgiem, bo on jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony. Jeszcze się opanuje, te ślizganie całe, które on ma, e strzelanie, przybliżanie, no, po prostu mega, moim zdaniem. Mhm. Nie wiem, jakie wy macie zdanie. No ja mam zupełnie inne. Y Tomku, tobie się podoba Batmobil? Dla mnie to, to jest naj, najlepsza rzecz, no jaką no, oni wymyślili no, no. we wszystkich Batmanach. No kurczę, słuchajcie, jeżeli ja wjeżdżam tym Batmobilem w błoto, habuję na ręcznym, wyskakując przy tym z kokpitu, e, dramatycznie lądując na, na, na, na asfalcie, płaszcz spada na, na, na dół, ja wstaję w takiej epickiej scenie, patrzę, kurde, Batmobil się pobrudził, jest cały w tym, w, w błocie, podchodzę Aha. mówię, nie, no nie wierz, na takie rzeczy tutaj zrobili szczegóły. Chwilę stoję przy tym Batmobilu patrzę deszcz, kurde znowu deszcz leci i, on, i ten brud powolutku spływa z tego Batmobila i w tym momencie na mojej twarzy się taki ogromny banan po pojawił i stwierdziłem, że ten Batmobil to będzie jedna z fajniejszych rzeczy, jaka będzie mi się podobała w tej grze mhm. ja tam mogę o tym Batmobilu tak. dalej gadać, ale jestem ciekaw co ci się nie podoba w nim e, znaczy słuchajcie, e, sam motyw z Batmobilem nie jest zły nie jest zły Wydaje mi się, że fajnie, że jest to, że po prostu wszedł do tego świata. tak? Albo wjechał. Ale, albo wjechał, niech będzie, że wjechał, ale mam parę zastrzeżeń I to, i to jest parę zastrzeżeń. Przede wszystkim moim zdaniem jest go tam za dużo. To miał Głównym bohaterem jest Batman A tutaj powiem wam, że czasami Dłużej się jeździ tym Batmobilem Niż gra tym Batmanem I są takie momenty, w którym na przykład Odpalam sobie godzinkę I siedzę dłużej w Batmobilu niż gram Batmanem I coś mi się to takiego nie podoba Mam też wrażenie, że czasami ten Batmobil Jest wpychany na siłę Zobaczcie, że bardzo dużo misji, szczególnie tych pobocznych Macie takich, że po prostu Potrzebny jest ten Batmobil Poza tym, nie wiem ale te czołgi, do których się strzela, to jest dla mnie nieporozumienie. No nie wiem, czytałem dużo tych komiksów i nie nie przypominam sobie, żebym Batmobil zamieniał się w super czołg, który strzelał do innych czołgów nie przypominam sobie, a jak, jeżeli wiecie, takie głupie misje z, ty, z tymi minami, dajmy na to, to ja już mogę wam powiedzieć, jak będzie wyglądała kolejna misja z miną, tak? odpalacie sobie tą minę e, batmobilem waleć, walić jakąś wiązkę do tej miny i co? i obok was pojawia się 15 czołgów, które musicie za, zawalić i tak jest to albo i więcej, albo i I więcej. słuchajcie, no to, to stosunkowo to jest trudne, bo coraz więcej tych czołgów jest, to jest trudne ale słuchajcie, no wy walczycie tak z 10 czy 15 minut z czołgami, tym Batmobilem, no... Dlatego mówię, to jest idealna część gry, która mogłaby zostać wydana jako Batman, The Tank, coś tam, tak, a, a, tak, tak, Assault tak. czy coś mhm. i to byłaby idealna gra, która mogłaby spokojnie jakby nakierować nas i przygotować nas na, na, na Arkham Knighta i każdy by sobie podrał właśnie... Jeżdżąc tam sobie w te, tymi czołgami, tam pogotami i, i, i rozwalając te drony, mhm. poznałby trochę już mapę, ma, mapę go tam, wiedziałby, co się dzieje mniej więcej znajduje, a później by siadał, jakby wyszło do i, I można by było drać spokojnie już, już normalnie Batmanem, nie? No tak. dobra, ale teraz ja no. to się nie zgodzę, tak jak Phoenix Wright poję objection, no ale zobacz, Krysten, nikt ci nie, nie każe wsiadać do tego do tego Batmobila oprócz I... tych etapów, gdzie konkretnie no musisz tam pojechać albo coś zrobić tym tym Batmobilem. Równie dobrze możesz szybować na pelereńce sobie pomiędzy, tak? Używać. Oczywiście, haka. bo ja tak robię. Tomek, jak najbardziej, ja sobie cały czas szybuję jeszcze. Jak ulepszysz, to wiesz, bierzesz sobie R1, ten, przybliżasz się 5 razy X i wywala się w kosmos i jest po prostu rewelacja. I to jest w ogóle, to jest świetny feature. Wcześniej tego nie było, bo nie przypominam sobie. I lata się świetnie. Po prostu lata się mistrzowsko po tym. Ale mówię, że tego Batmobila jest zbyt dużo. Praktycznie do większości misji musisz on go mógł, on, Jego mogło być zdecydowanie mniej. Tak wiesz, naprawdę. Bo, bo, on mógłby no. się pojawić, i jeździć potem go tam, ale tak naprawdę... Mm, wiele misji jest niepotrzebnych tam wrzuconych. Tak. To naprawdę, które, które je wykorzystują. I... A już nie mówiąc o zagadkach Riddlera, gdzie wykorzystywanie tego Batmobila czasami jest cholernie wkurzające. Masz bardzo dużo takich misji, że wiesz, tutaj Batman sobie nie może poradzić. Ciach przewalasz się na Batmobil, Batmobil wywala w kosmos wieżyczki czy innych przeciwników i jest wszystko okej. Okay. Po prostu Kurde, tego jest no... za dużo. Batmobil właśnie... jest świetny. Oczywiście to mi się... świetny. Właśnie to mi się podobało, że, że są takie sytuacje, kiedy nawet nie no, ba Batman... Tomek, wiesz, no... Nie może to nic tobie zrobić. może się Tobie się może to podobać spokoj, spoko, tylko po prostu wiesz, no to jest akurat moja ocena. Tobie może się temat podobać, mi też się podoba. Ale co, ale strzelanie do czołgów. Psuje mi po prostu klimat, gotam No po prostu psuje mi. Nie no może troszeczkę, troszeczkę psuje, bo, bo, bo no. jest powiedziane, że. że czerwone Batman... czołgi. No, nie mogli grać czarne. Żebyś się dokładnie czerwone. widział w tym deszczu. No. no chyba tak, chyba tak po prostu. Nie, ale, ale ja, się, ja się bałem jednej rzeczy, że raczej znaczy bałem. No. Zastanawiałem się, co oni zrobią z tym. No bo Batman ogólnie to swoich wrogów i tych schwytanych nie zabija, tak. Nie robi im zbytnio krzywdy, oprócz tam jakiejś z w czoło i go się nie do końca gry. E, ale, ale właśnie nie wiem, czy po prostu nie słuchałem, czy, czy mnie to nie interesowało, jak, jak tłumaczyli, co to są te czołgi. Ja myślałem, że w środku sterują nimi jacyś normalni przestępcy bandziory. Dopiero, nie wiem, tak w dwóch, dwóch, trzeciej gry się skumałem, że to są drony, tak, no i wtedy wtedy tak fajnie mi się zrobiło, że kurde, a no ja, no to czyli ja ich nie zabiję, czyli Batman jest nadal Batmanem. Tak samo nie wiem jak zauważyliście, jak, jak, jak ten cały Batmobil wiedzie i potrąci jakiegoś człowieka, co się dzieje. Ten Batmobil ma takie systemy obronne. Jest to też pokazane, jak na chwilkę zostawicie gdzieś w jakiejś uliczce ten samochód. bo wtedy musiał zobaczyć samochód, paraliżuje ich albo. Dokładnie. I, I wiesz, i to zaczyna interesować tych zbirów, mhm. oni podchodzą i się śmieją. patrz, jaki samochód, chodź sprawdziły, nie? I go dotykają i w tym momencie raz, zostają porażeni prądem, nie? E, I... to jest fajne, to, to muszę zobaczyć. Nawet. A tam jest jeszcze parę innych fajnych rzeczy, na przykład e jedzie się i na stoicie gdzieś tam sobie na wieżyczce, cenę no i oni tam podchodzą i mówią, o zobacz, tu, tutaj jakiś samochód chyba Batmana, Pfff. Nie, i, i wy sobie stoicie, odpalacie sobie to zdane sterowanie i tylko rozkładacie się i nie, oni od razu uciekają i w ogóle w popłochu. Chwila później jest, ej, słyszałeś? Batman ma jakiś zajebisty czołg, w ogóle co to za fura, pewnie wydał na to miliony siory i w ogóle. To jest też całkiem fajnie zrobione. Ale tak czy siat, dla mnie batmobil też jest za dużo, pomimo, że jest bardzo fajne. Tak, tak, tak. On, on jest fajny. Tylko mówię, chodzi o te niektóre elementy. A co Wam się wydaje, że... Bo to, nie wiem, chyba pierwszy taki Batmobile, do którego... Pasażerowie wsiadają do tyłu. To, to też jest stosunkowo dziwna sprawa. To jest dobre, to jest dobre, bo jak założycie, to I, tak się... i oni, no, no, no, ale oni w ogóle w środku wsiadają i nic chyba, chyba nie mają tam żadnego okienka. Oni nic o, nie mają. No nie, nic nie mają. To takie mają. APC jest, nie? Ja, ja mam jedno inne zastrzeżenie, tylko to też się trochę wiąże z jednym zadaniem pobocznym. No, no, no. No to jak, A... no, jakiś taki mniejszy, to, to możesz powiedzieć, bo to A... poboczne To sobie. jest... No to jest to za, jedno z zadań pobocznych to sam z tego kółeczka, nie, mhm. całego, z tym naszym, tym bat, e, poczekaj, man batem, manbatem, tak, tak, tak go nazywaj e, Nie wiem, czy już to przesz przeszliście, czy nie. Tomek to pewnie ja tak. Ja nie robiłem żadnych pobocznych. Nie, nie. Mam żadnych pobocznych, nie. dobra. Mhm. To nie chcę Wam spoilerować, co to jest ale pod względem, jeżeli chodzi o sam samochód, to zauważyliście, że za każdym razem otwierają się zawsze dwa siedzenia, nie? Mhm. Mhm. A w tym zadaniu, jak tam jest wykonane to zadanie ostatecznie, to Batman otwiera tył i tam nie ma tych trzesał. Może ma dynamicznie, wiesz, bo tam co chwilę, właśnie, trzeba też, też powiedzieć, że co chwilę jest jakiś upgrade tego, tego pojazdu. Jest, tak, no, jest, jest. Nowe wieżyczki dodają, jakiś tam system EMP i, i, i właśnie tu znowu się tyczy o te szczegóły. wiecie, Ja uwielbiam gry, w których są takie malutkie szczegóły, które budują imersję, bo zobaczcie, w innej grze mogli to zastąpić zwykłym zwykłym podsumowaniem. O, Batmobil dostał to, to wieżyczkę, to, to, to plus 5 do zajebistości. Dzięki. A tutaj jest scena, gdzie po prostu ten cały Batwing, tak, to się nazywa ten szybowiec, ten jego odrzutowiec, ee, podlatuje, podlatuje na, na ten Batmobil, bierze go do środka, montuje wieżyczkę i wypuszcza to, albo są jakieś garażek, w które wjeżdżamy i jest nowa część zamontowana, więc może siedzenia też potrafią wymontować. Ja to Ja, to się ja, mam, ja bym poszedł tutaj dalej. Ja jeszcze tylko powiem, bo zapomnę, jeżeli, jeżeli chodzi o te siedzenia. No. Właśnie powiedzieliście, że one się dziwnie wy wy wysuwają, to, to jak one się wsuwają, to myślicie, że oni do góry nogami leżą, czy należą na to tam są? <śmiech> Nie bo to jest tak inne. Nie, ale co do tego upgrade'u, bardzo fajnie jest wykonane też samo, sam wybór tych, co, co chcemy upgrade'ować, bo albo dzwoni do nas Alfred, albo ten Lucy Scott, nie? I oni się pytają, a co chcielibyście teraz zrobić? I wybierasz jedno z dwóch, nie? nie całkiem fajnie mi Tak, się... tylko to, to mi się teraz podoba. Podobało. E, słuchajcie, bo wy przeszliście, czy, bo ja tego nie wiem, ale zauważyłem, że tam jest taka opcja, że, dajmy na to, że dzwoni do Was i mówi, że dobra, to yy, zmodyfikujemy yy, Batmobila i wybierz sobie to lub to. I zauważyłem, że jak wybierzesz jedną opcję, to nie masz już dostępu do tej drugiej. I czy w hmm, późniejszych etapach. Ona jest, ona jest, updradów jest kilka. No. W następnym updrade jest ona dostępna, jako jakby. To jest takie drzewo, to tak naprawdę. No właśnie myślałem, że, że, że Ci odchodzi już ta możliwość, wiesz? Jeśli nie, nie, nie, nie. jedno, to tą drugą już w ogóle nie będziesz mówił. No bo... właśnie, tak samo myślałem, wiesz, że taki jednorazowy wybór masz. No, no i... a nie wiem, nie wiem Tomek, ile razy upgradeowałeś Batmobil, bo ja w moim przypadku. dwa albo trzy razy. Miałem e, tak EMP, tak. miałem e, jakąś tam dodatkową wieżyczkę, e, magazynek do tej wieżyczki i to chyba tyle, co pamiętam. Mm -hmm. No bo właśnie, ja zauważyłem, że na przykład na początku upgradeowałem sobie, mm, z tego co pamiętam, Jezu, tam była... ten pierwszy Android. Nie, był, był... no ogólnie jest fajnie to rozwiązane wszystkie te menu i, i umiejętności nie dość, że, że właśnie Batmana to jeszcze jego stroju, to jeszcze jego Batmobilu. No, no, krzaczek tych grzewek jest stroju, mnóstwo. gadżetów, no wszystko, wszystko można tak naprawdę rozwinąć tak, słuchajcie, ale dobra, więc ja mam kolejne zastrzeżenie do tego bo ja w ogóle trochę dzisiaj pochytuję tego Batmana słuchajcie, strasznie mi się nie podoba to jak on już teraz wygląda, bo nie wiem czy pamiętacie dla mnie i tak zdecydowanie najlepszą część, czyli pierwszą Arkham eee, i to wszystko jak to te, wyglądało wtedy, zobaczcie teraz macie kółko, w którym macie na nasrane chyba 10 po pobocznych misji, albo więcej nawet, co już mi zajebiście przypomina to Asasina. A tego naprawdę nie chciałem I niestety to już tak wygląda e, Macie po prostu gry Ubisoftu Bo Far Cry w sumie też taki jest Macie milion pobocznych misji I musicie robić w kółko to samo I niestety tutaj jest podobnie I to takie bezsensowne, gdzie kiedyś poboczne misje to no po prostu miałeś tam 3 czy 4 poboczne misje Super i to było w porządku A teraz masz stronę tego i robisz No sorry, jak tam wyniczę, chyba 15 musisz razy Jechać za tym samochodzikiem Albo 18, bo chyba po 6 razy Albo przejmować te wieże Albo robić jeszcze inne dziwne rzeczy i to wychodzi taki standard, który jest i to mi się troszeczkę nie podoba, bo jeżeli te misje były fajne, a niektóre są fajne poboczne to by było ok, ale strali po prostu tyle tych pobocznych misji które mi się naprawdę nie podobają i szkoda, że tak zrobili w ogóle co o tym myślicie? Co i... Zobaczcie tylko, że Tomek w ogóle, ich nie, nie, w ogóle ich nie robi. No właśnie i o tym chciałem powiedzieć, że, że mi się wydaje, że bardziej byś hejtował, jakby oni tego nie, umie nie umieścili i ty byś nie miał możliwości ani jednego pobocznego zadania zrobić. Bo mhm. byś wtedy Dokładnie to samo, bo byś wtedy mówił, ja mam, że po ja prostu takie... jest miasto puste i Batmobile jest bez sensu niepotrzebny, bo nic z nim się nie zrobi i nigdzie nie Nie, No dobra, ale, ale to, to teraz to z teraz ilością przesadzili trochę. No, no bo wiesz, jeżeli, jeżeli dajemy na to w każdej misji, no bo masz tam różnie, masz tych pobocznych misji, no nie, nie pamiętam tego kółka, no ale tam dam, na to nie wiem, z 12 nie no tam jest, tam jest dokładnie e, raz, dwa, trzy, 12 dobrze liczę e, no i tak naprawdę misji z Batmobilem samym masz do wykonania ze dwa z trzech tak naprawdę Bo e... do, do reszty nie potrzebujesz tak naprawdę Prócz, potrzebujesz domin i co jakiś czas e, ten, ten samochodzik na pewno potrzebujesz mm, i czasami potrzebny jest do Riddlera tak, Do wyścigi, tak. Eee, No tak, tak, tak. Ale wiecie, e, chodzi mi po prostu, że kiedyś ten arkam e, miał poboczne misję bo pamiętam, że miał poboczne misje, ale one były wszystkie na planszy, gdzieś tam się podchodziło, coś tam się robiło. A tutaj po prostu jest to nasrane. I nie podoba no, mi się trochę ta koncepcja, bo to jest takie przedłużanie specjalne. Wiecie, dobra, zrobimy jedną poboczną misję, która będzie się opierała na pewnym schemacie i walniemy to 6 razy w każdym mieście, po 6 razy, więc 18 super, 18 pobocznych misji. Jednego elementu, dajmy na to. I to też. No teraz taki standard gier jest, tak? To trochę mnie wkurza. Asasina tak samo, słuchajcie, no... Odpalasz tu Unity, a ja na planszy masz tyle tych znaczników, że, że się obstrać można. No, no, no tutaj ale wychodzi to samo, no. Musisz wziąć pod uwagę jedną rzecz, że w innych grach, teraz nie chcę mi się szukać na siłę jakiegoś przykładu, ale mhm. wiem, że takie rzeczy były, bo mnie denerwowały, że te właśnie poboczne misje są tak wplecione w rozgrywkę, że bez zrobienia na przykład dwóch pobocznych, żeby podbudować jakieś tam punkty respektu, nie popchniesz głównej fabuły. A tutaj no wiem, jest tak zrobione że masz, te swoje, masz te, to, ten swój główny wątek, możesz go robić od włożenia płyty do konsoli po zobaczenie napisy końcowe i, i nawet ani jednej pobocznej misji nie zobaczysz. Tak samo, właśnie tak jest w moim przypadku. E, miałem plan, żeby po zakończeniu głównego wątku zacząć zająć się tymi pobocznymi misjami, bo trzeba też dodać, że bez ukończenia siedmiu minimum siedmiu tych pobocznych misji nie zobaczycie takiego prawdziwego zakończenia Batmana, mhm. tak? e, Dokładnie. Po skończeniu głównego wątku e, usiadłem do dwóch pobocznych misji, i powiedziałem: "Nie, nie chcę mi się już się przejadłem tym Batmanem, nie mam siły, nie chcę mi się robić pobocznych". I, i mhm. mi one nie przeszkadzały kompletnie, były okej, okay. nie ruszyłem ich, wydaje mi się, że za dużo nie straciłem z tego, tak? Fakt faktem, że mogłem tam dużo jakichś tam pobocznych tych dodatkowych bossów stracić, ale jakoś na, na, na całokształt tej gry nie. To, to nie ja nie, nie To padło. ja powiem tak, ja miałem OCD, tak zwane, ja zwykle mam OCD, co przy, przy Wiedźminie i tak samo tutaj, i tak naprawdę główną fabułę skończyłem dużo później, a właściwie to przeplatałem to wszystko, żeby to miało jakiś sens, bo to jest bardzo ważne. To misje poboczne, mm, nie są tak naprawdę pokazane w ten sposób, że robicie od A do Z tylko i wyłącznie danego questa. Nie, tylko możecie to zrobić. Możecie, tak naprawdę jest tylko i wyłącznie taka możliwość, że robicie kawałek tego questa, później robicie co, jakiś, jakiś inny poboczny quest i to się przeplata pomiędzy sobą. To nie jest ciągle jeden tak naprawdę poboczny. I to ja jest bardzo fajnie Ja e, tylko dodam, że e, ja wiem, że niektórych misji pobocznych nie możesz zrobić, dopóki nie popniesz fabuły do przodu. Tak, one się odboczywują. Tak, tak, tak, tak, ale ale tak, nawet ja pamiętam, że chciałem z człowieka zagadkę, Riddlera, miałem jedną opcję do zrobienia. Nie mogłem wjechać batmobilem, bo był mi potrzebny Batmobile, bo miałem bramę zamkniętą. I zrobiłem misję, w której otwierałem tą bramę, ten most i mogłem przejechać. Chodziło mi o most. I wtedy mogłem zrobić tą misję poboczną o zagadki. No, ale, ale to, to tylko taka ciekawostka po prostu, że... Tak, tak, no. tak. Tak jest zrobione i to jest właśnie bardzo fajnie, moim zdaniem, wykonane, bo te zadania poboczne nie są... Na, pomimo, że są na jedno kupy to i mogą się bardzo szybko nudzić, to przez to, że są takie pomieszane mm, w, ciągu, w ciągu całej gry, to nie czuć aż bardzo mm, tego... Znużenia tak naprawdę, tak jak to, to jest zrobione w Unity, gdzie ciągle tak naprawdę można wykonywać to samo. No tak. są różnorodne te misje. No. Ale so, tak, są różnorodne. I, I jedyne co tracisz, nie robiąc tych pobocznych misji, to jest, nie dostajesz punktów umiejętności, które możesz wydać na dodatkowe rzeczy. Tak, tak i nie dostaje się zaraz, bardzo fajną rzeczą jest, jeżeli chodzi, w moim przypadku, tak jak ja prowadziłem swoją fabułę, to wykonując te zadania poboczne w trakcie gry, Totalnie inaczej odbiera się to zakończenie, które jest. To no jest powiedz naprawdę... mi, bo ty właśnie te misje robisz, przerwę ci. Powiedz mi, czy. Um, kurde, powiedz mi, czy właśnie one są jakoś powiązane, te misje. Wychodzi mi o coś jak w stylu Wiedźmina, tak? Że wykonujesz jakąś poboczną misję, i potem jakieś skutki tej misji widzisz w wątku fabularnym, czy jakoś na odwrót. Jest to jakoś połączone? Hmm. Szczerze mówiąc nie. Chyba nie, nie. Też mi się wydaje, że nie. Bo ja, ja, ja też nie je jest, dosyć Nie jest to powiązane, nie. ale zarazem inaczej mówię, same, dla, same, dla samego odbioru gry jest to totalnie inne. Bo jednak widząc, łapiąc tych wszystkich złoczeństw, czyli tam te, te, te dwie twarze, czy pingwina... Mm, no jednak inaczej się na to patrzy, niż robiąc to później na sam koniec, kiedy już tak naprawdę, że zobaczyć to ostateczne e, zakończenie, którego ja nadal też nie zobaczyłem, bo brakuje mi jednego złoczeńca, jednego zadania pobocznego. Po a widzisz, a ja Wciało. zobaczyłem, bo włączyłem sobie na YouTubie. <grym>, taki ile jestem, widzisz. taki ja, jestem. ja uznałem, że będę... Je, je, moje podejście jest takie, że ja zrobię to, to te wszystkie zadania, tak w ogóle zacząłem tak, że New Game Plus. Więc też trochę cielne. I oni nim name plus też później powiem, bo to jest też ciekawa sprawa. Mm -hmm. e, czy, czy macie też problem z tymi rankingami? Bo ja szczerze powiedziawszy chciałem tam zobaczyć, jak ci szło w tym e, to w ogóle możesz pamiętać. Jedna rzecz, one są w ogóle liczone z dupy, przynajmniej na Xbox One. One są liczone po prostu nie mam pojęcia jak. Na czwórce one w ogóle nie działały, te rankingi. Ja no miałem właśnie... pust, puste men. Tak, tak, mogą... ja tak samo miałem puste, ale niby teraz jest ta aktu... była ta aktualizacja 1.03 i powiem Ci, że na tym rankingu tylko jestem ja i nikt więcej. A chciałem na przykład zobaczyć, a no bo one nie działały i pewnie Ty już ty już mówisz, że skończyłeś i w sumie tak nie grasz, więc może dlatego Ciebie to już tam nie ma, bo nie zdążył no, zarejestrować. No już w Gotham mnie nie zobaczysz niestety. O widzisz, jakie chamstwo. E, szkoda, no bo właśnie chciałem, chciałem, chciałem sobie porównać z Tobą. No widzisz, nie, to ja mam znajomych, którzy drają na, na ten i u mnie te tak naprawdę działały od razu. Mm -hmm. A powiedz właśnie, co tam w tym rankingach jest. Czy to jest takie w GTA, że ci pokazuje jakieś... jakieś Wiesz co, ten ranking To jest taki stupy, bo pokazuje jak, jak duży procent gry się przeszło. Pokazuje jakieś tam punkty, które się zbiera. Nie wiadomo jak to jest liczone tak naprawdę. I wyobraźcie sobie, że na samym początku kiedy ja zaczynałem moją grę, moja koleżanka była na pierwszym miejscu z, no, i miała 50% gry zrobione i tam ileś tam ponad 100 punktów. I ja w ciągu jednego dnia wyprzedziłem ją i przebiłem ją totalnie. I nie szukaliśmy jakiegoś algorytmu, w jakiś sposób liczone są te punkty. A one są po prostu liczone z dupy. Poczee. To tak jakby po prostu było liczone na podstawie czasu gry, tak naprawdę. No z tego co mówisz, to wygląda na to, że w rankingu może sprawdzić to, jak daleko jest w zrobieniu 100% z gry. I tylko tyle. Tylko tak? i wyłącznie. No. Słuchajcie, dobra, a y, powiedzcie mi Na przykład o poziomie trudności Czy wam się ciężej gra w tego Batmana niż poprzednie Czy jest łatwiejsze? Ja ci powiem tak, on jest, on jest Tak kurde dziwny, że Początek przyjemnie mi się grało, no jak w masło się wchodziło w tych wszystkich e, przeciwników, system walki, no klasa dodali fajne rzeczy, o których później, później troszeczkę też powiem, bo, bo dodali dużo rzeczy według mnie, e, ale od połowy ku końcowi się ta gra robi tak irytująco trudna, ale w sposób taki, e, że jest, jest po prostu dużo przeciwników, coraz więcej przeciwników jest. Ja nie lubię czegoś takiego w grach. Kurde, dajcie mi dwóch, trzech mocniejszych z lepszymi umiejętnościami, mhm. że trzeba się uczyć ich taktyki, e, żeby zmienić Twój styl walczenia czy coś w tym stylu, ale nie, oni nasrają 20-50 yy, przeciwników w moją stronę i ty się z nimi użeraj. Więc tak jak na początku super mi się po prostu walczyło i przyjemnie, tak końcówkę też miałem dosyć. I powiem a, ci, powiem ci a, da, da, da. że niewiele brakowało, że, żebym tą grę odłożył i powiedział, sorry, Batman, yy, nie chcę cię oglądać, nie? bo końcówka mnie zmęczyła po prostu, jeżeli okay. chodzi o walkę. To ja się coś powiem Tomku czemu. E Temu, bo nie farmiłeś swojego Gacka i nie robiłeś misji pobocznych, dzięki którym dostawałeś punkty, dzięki którym rozwijałeś swoje umiejętności. Ale ja mam Zdadza skilla, się. ja mam skilla. Po co do umiejętności? E, powiem ci, że skill niewiele tutaj daje. No dokładnie to, i dlatego wylecone. właśnie mnie to męczyło. No? Dlatego Nic. nie gram w Destiny. O nie, <śmiech> w Destiny to nikt nie gra. No, e, Piotrze. E, ogólnie... Mówiąc to, to, to, co Tomek mówił, jeżeli chodzi o, o irytację, gra ogólnie nie jest może jakoś super, super trudna, ale jest strasznie wkurzająca pod względem tych przeciwników w pewnym momencie. Przynajmniej właśnie tak pod, pod sam koniec gry, kiedy jest napada nas tam, nie wiem, 50 przeciwników i po prostu jest tylko siedzenie i klikanie tego X-a i przesuwanie tylko gałki, żeby Batman tylko zmieniał przeciwników do widzenia. I to nie jest zbyt.. Miłe w, tak naprawdę w patrzeniu, bo tak naprawdę bardzo dużo rzeczy on robi ciągle to samo. Czasami się na przykład ginie po dwa razy, nie wiadomo dlaczego, bo wydaje się, że wszystko było okej, okay, a, a Batman nagle zginął a tak jeszcze tak sobie pomyślałem bo w sumie ja z grą nie mam jakichś większych kłopotów Ma, mam, jak te wieże trzeba przejmować to z niektórymi wieżami miałem problem, ze względu na to, że dostajesz osobę która daje jakieś pioruny innemu, więc trzeba już na niego uważać później dochodzi koleżka z nożami i jeszcze jeden wielki typ, którego ciężko ubić i wszyscy się na ciebie rzucają i jest stosunkowo ciężko i faktycznie jest ciężko ale trzeba się po prostu nauczyć dobrze tej mechaniki walki całej i stosowania tych wszystkich gadżetów, których się ma, no bo jednak one w jakiś tam sposób pomagają i myślę, że będzie okej, okay. ale tak wracając do tych technikali, no bo zdarza się zginąć i strasznie wkurzają te loadingi, są stosunkowo Och, długie strasz. po tym jak się zginie, a nie wiem czy zauważyliście ile wind mamy w grze. Nie, nie no, to naprawdę. To, to, to, to, to, no okej, okay, no to wy wjeżdżacie ja do każdego zagadki Riddlera, jedziecie windą. A widzisz, tak, bo ja nie się... robiłem zagadek. A, no. a nie, to tak, to prawda. No. To tam tam te, te windy i te windy się strasznie długo, bo jeszcze ten Riddler, no, którego ale nikt nie słucha. Wczytać, tak? To raz, a dwa, że e, czasami główne misje, jak wchodziliście, teraz wchodziłem e, właśnie z e, Harley Quinn, to przecież wchodziłem do windy. I winno sobie Hałem. I hałem, Michałem, Michałem, Michałem a i A to zresztą po powiem później. Nie chcę spoilować, a pra praktycznie mi się wygadał, Więc <laughs> więcej, technicznie jest w porządku tylko te e, wczytywania, te loadingi no, są trochę irytujące, szczególnie jak się ginie. No dobra, ale wróćmy na chwilkę jeszcze do walki, bo pominęliśmy no, no. bardzo fajną rzecz, jak wam się podobają, jak wam się podoba bietyka we dwie osoby podczas zmiany, bo bo teraz można tak, tak, od tak. początku, tak? Tak zwany duet. Play. Dokładnie, tak, duet tak, tak Play. Ten I, ten I to I... polega na tym, że walczycie Batmanem obok was walczy, czy powiedzmy to. Catwoman, to... czy Nightwing to... czy, czy Robin. Dokładnie. I macie o, guzik, którym możecie tak. zmienić, zmienić walczącego, tak? I możecie całą walkę. E przejść jakimś tam moment czy czymś innym, ale fajne są te podwójne finishery. To, to mi się strasznie podobało, tak? so, jak naładujecie pasek do chyba do 20 razy, e, możecie wcisnąć guzik, który po prostu jak, jak nie wiem, jak, jakimś rasowym e, w jakiejś rasowej bijatyce, czy to Doroy The The Life, czy tam Tekken, e, tak tak to to możecie zrobić finishera, gdzie na przykład Batman podbija do góry przeciwnika, w tym momencie Robin w niego wskakuje nogą. No, ładnie to wygląda. Jak wam to się podoba? Te, te nowości w walce. Genialny, to jest genialne. Później ta, ta jedna misja, która też to wykorzystuje w linii fabularnej. No po no facie, jest troszeczkę za mało tego jest. nie? To, to, stosunkowo, za mało, za mało. Ewidentnie za stosunkowo mało. Stosunkowo późno to jest jeżeli chodzi o fabułę wrzucone, a, a kurde jakby mi podczas pierwszej walki otwarciowej takie coś zrobili, no to kurde, no, ja bym bił brawa na stojąco. Nie? Jest to tak, super tylko, zrobione. No tak, tylko że zobacz Tomku, jak ta gra się nazywa? Nazywa się Bar Batman Arkham Knight. Zauważ, że jak grasz w całą grę, <laughs> w większości, w sumie ten jakiś większy spoiler nie będzie, ale nawet ba Batman co chwilę ma problemy. Nie, ja walczę sam, nie chcę ciebie, nie potrzebuję ciebie, rób sobie co innego. <laughs> I tak dalej, i tak dalej, wiesz jak jest. I tak, i, tu, i tutaj zapala się lampka DLC, tak? Pierwsze DLC, które wychodzi Batgirl, tak? Będzie można grać nią, więc wydaje mi się, że być może w tych kolejnych e, dodatkach będzie taka możliwość. właśnie. W... No, może ja nie w... chcę nic mówić, ja wymyśliłem sam osobiście w, na, na Twitterze z, z pomocą jednej z z, z dziewczyn. Pozdrawiam Ed na, na Twitterze i e, słuchajcie, wymyśliliśmy DLC, które spokojnie można by wykorzystać. Nie wiem, czy tam później podadamy sobie o, o, o, o fabule, to wtedy może wrzucę, co dokładnie wymyśliłem, mhm. bo to naprawdę byłoby nieco powiązanie. Okay. E, więc e, słuchajcie, no będzie DLC, e, przez pół roku co miesiąc będzie coś wychodziło, tak? Więc więc yy, to jest dużo. Być może tam, chociaż Badger wydaje mi się, że sama będzie walczyła, a nie zgadza. E, tak przy okazji DLC. Czy tu odraliście też przy okazji to taki, nie wiem, to DLC, które dodawali bezpośrednio do pudełka, czyli to z Harley Quinn. Yy, ja, ja jeszcze nie. Ja jeszcze na 100% gram, Piotrze, bo myślę o Season Passie w ogóle. Będę tym fraj frajerem kupię za 20 ale... 160 zł za DLC, no, za same DLC, co? gdzie DLC Gle, będzie nie, podstawowe, te będą kosztować po 7 euro. Mi, mi, mi, nie opłaca mi, się. Mnie to też boli, Piotrze, mnie to też boli. E... Nie opłaca się, zobaczysz zastanawię się jeszcze, zastanawię się jeszcze, aczkolwiek, no, bardzo bym chciał, no. e, Tak czy siak, nie, ja tego nie ograłem. Tomek? A, Tomek... Ty, Tomek? Nie, nie, nie, nie, nie, ja nie mogę takiej rzeczy Aha, sobie... no właśnie, to ja, ogólnie, ja, ja, jeżeli dobrze. jesteśmy właśnie już przy DLC, to ja? to DLC jest cholernie krótkie jest bardzo, bardzo krótkie, mniej więcej trwa 20 minut. No co ty gadasz? Tak, ono trwa 20 minut i wszędzie... Ja rozumiem, że jest to DLC dodawane do, do pudełka, za darmo, wszyscy i tak dalej, ale kurde, ja się strasznie boję, że to DLC z Badger będzie... Season Pass, e, nie? No. Bardzo, bardzo podobne i wszyscy się tego boją, pomimo, że dostaliśmy bardzo, bardzo fajny trailer tego DLC nowego. Mhm. To i tak wszyscy się naprawdę boją, że jednak będzie to krótkie. Tak, tak, tak. 20 minutowe Wie... DLC za 7 euro to... Wiesz co, ja mam, ja mam jeszcze jedną, jedną, jeden kod dostałem do pudełka, do jakiegoś innego z DLC, ale nie wiem, którego. Do jeszcze do jednego DLC? A, bo ty masz wersję z PlayStation 4. Do, do wersji z PlayStation 4 dostaniesz mhm. DLC do Skirt Crow'a. I mam to właśnie. I mi... co, coś czego nie mam na Xboxie tak łap. i to mam, ale nie wiem ile to będzie trwało, ewentualnie kiedyś na podcaście wam powiem, bo na razie chcę zrobić wszystko co mam w podstawce, dajmy na to <śmiech> więc później na pewno i będę grał te dwa DS i poważnie myślę o Season Passie, no zobaczymy jeszcze jak to wszystko będzie no wydaje mi się, że ten Season Pass nie będzie Zawierał tyle godzin, ile season pass do Wieżka, pomimo tego, że do Wieżka jest bardzo tańszy. No, ten, ten dowieścia to w ogóle jest tak. inna para kaloszy no, podobno, się, podobno się chwalili, że samo sam, sam quest fabularny z tego DLC to będzie wielkości Wiedźmi na dwójki Wiedźmi na dwa, nie? To i jest... powiem wam, że ja się wcale nie dziwię, jak to naprawdę tak będzie nie? Bo... ale tak będzie bo to bo to jest CD no, patrząc na, na no, liczny... zobacz, zobacz jak duży jest Wiedźmin 3 i to, że oni mówili, że to jest 200 godzin na, na sama grę, to ja jestem spokojnie w stanie w to uwierzyć, gdzie ja już odrałem 107, nie? No właśnie ja się zastanawiam, bo mi licznik w grze, on podobno jest popsuty, podobno on nie jest popsuty, on mi pokazuje 19 dni. Powiedzmy, że chcę w to wierzyć, przeliczyłem sobie, wyszło mi około tam 457 godzin, już mam ugrane z Wiedźminem i no e, to co jest potracony licznik w grze to jest licznik opalony e, kosami. Odpalanej konsoli? Nie wiem, nie wiem jak to nie wygląda, jest ale Nie Nie, nie, nie, właśnie W grze to jest to jest licznik, to jest licznik e, dni w grze, czyli bezpośrednio ile dni minęło od początku m, grze. Od, Czyli od na tam... gry, tak? Czyli Wchodzicie o cykle dnia i nocy. Dokładnie. Nie, no to, to też nie jest to, bo powiem, że korzystam dużo z, medy z medytacji i sobie skipuję dni i mi nie nabija dla tak? czegoś. Mnie, mnie, to u mnie akurat to, to, to działało. Ja patrzyłem y, przez aplikację na Xbox y, tam na Smart I, i tam jest potężne u mnie. No ale fakt jest jeden: Wiedźmin jest cholernie długą grą, a Wiedźmin jest cholernie krótką grą, jak dla mnie. Tak mi się wydaje. A... Wiedźmin, a Batman. Ba Batman, chciał, chciałeś powiedzieć o, ba o Batmanie. Tam. Bo o Batmanie. Powiedz... No. Powiedziałeś Wiedźmin i Wiedźmin. Dobra, e, słuchajcie, dobra, e, wydaje mi się, że możemy chyba pomału przejść do wersji spoilerowej, chyba powiedzieliśmy o Batmanie. Więc tutaj e... wszystkich naszych słuchaczy. Jak ja bym mógł, bo ja tutaj sobie notatki zapisałem i ja w tych notatkach nie mam nic, kompletnie no to, o no. czym wygadaliście o deszczu i tych innych sprawach. Ja bym chciał się was zapytać, jak wam się podoba ten tryb FPS-owy, kiedy, kiedy kontrolujemy postać jak w brasowym FPS-ie. Czytam FPP. To mi się podobało. Tak, to było w porządku. Mi się to strasznie podobało. To, to, były, to były takie momenty, że, że kurde, aż mi się chciało w to grać i to jest powiązane z tym, że uważam, że ta gra jest strasznie filmowa. Ona jest bardziej filmowa od poprzednich części. A dokładnie o co mi chodzi? Zauważyliście może jak działa tam praca kamery w tej grze? Jakie są, jakie są przejścia, zbliżenia? Jak, jak podczas włączania się scenki nie ma po prostu ciemnego ekranu i widzimy się w kolejnej, kolejnej tam scenie, tylko po prostu kamera dynamicznie przybliża się do Bat Batmobila. Obkrąża Batmobil, zbliżając się do szyby. Wchodzi przez kopit, koło ucha Batmana, kieruje się w stronę e, tego wyświetlacza, na którym jest ten jego lokaj I, I ja na takie rzeczy bardzo, bardzo zwracam uwagę. Uwielbiam takie właśnie filmowe gry, a w Batmanie jest to zrobione po prostu kapitalnie. Hmm. Podobało wam się no, to, czy to, czy tego. nie zauważyliście w ogóle? E, w ogóle nie, nie, nie. W ogóle cały e, dla mnie... Ten po początek gry zrobił duże wrażenie, tak? Bo ty jesteś tym policjantem, chyba tak? Z, z, tak, tak. Z tak. oczu, nie? Chyba jest, jest tam taka tak, tak, tak, to jest I, I tam fajnie jest to wszystko pokazane. Cały ten A tam początek. jest dużo, przy okazji, tak w ogóle jest w tym samym początku jest bardzo dużo smaczków, które da się wyłapać, jeżeli tylko trzeba dokładnie po. Po przeglądać co tam jest tak. jeżeli ktoś oczywiście si siedzi w lore batmana oczywiście e, dobra słuchajcie chłopaki wejdźmy do wersji do opcji spoilerowej mamy, e, mamy już prawie go godzinę odcinka więc jedzie to je może zróbmy tak e, tutaj się pojawia szum szum szum tak, szum szum szum a, a, a, my i im... dokładnie. A dobra szum dobra. E, słuchajcie e, będzie teraz spoilerowo więc jak nie graliście to i nie chcecie sobie psuć to nie wchodźcie, w sumie jak będziecie znali fabułę, to i tak w sumie no... Spoko, to, to już zależy do was, czy chcecie o tym wiedzieć, czy nie. Więc może powiemy o tej najważniejszej postaci, która się pojawia w tym odcinku. Dobra, już był te, spoiler, w, już był te, ten taki... Te, w znacznie... tej części, tak, tu już, spal... był, już, już można tak, mówić. Kurde, ten Joker jest genialny. To jest Zajebiste. po prostu Naprawdę. najlepszy no. kolejny element pod Battenville, no. jak dla mnie. Nie, nie, nie, bo Też było zastanawiające, dobra, no będzie ten Joker, ale jak oni go pokażą? No. I ten sposób, w jaki go pokazują... To, że tam... Bo to w sumie chyba zaczyna się wszystko od tego, że Batman e, tym gazem jest tam u, tak, uwalony. Dokładnie tak, dokładnie tego momentu. I on w tym momencie widzi Jokera, tak? Wszędzie. W tych, wszędzie w tych sytuacjach. I no po prostu ten Joker jest idealnie... Idealnie go po prostu wkomponowali, tak? on jest irytujący, on go wkurza, on po prostu szydzi z niego cały czas, jak to Joker. Tak, szydzi, a, a te świetnie, sposoby, te, no? te niektóre, jest takie pustenki, które są wszycone przecież po drodze, kiedy na przykład ledzicie, szybujecie, łapiecie się gdzieś trawędzi i nagle Batman się podnosi i, na, i jest takie, bup, bup, Joker się wystawia. Normalne jumper, Tak, wystala. ja to się wszystko to, to, to, to, to I to nie tylko z Jokerem, ale te, te, te jumpscare i w ogóle jak, jak to wszystko jest poprowadzone, to to też zasługuje na, na, na, na, na zmiankę, bo no, no słuchajcie, te schizy, co Batman łapie e, pod wpływem tego gazu, jak tam się sceny zmieniają, to powiem Ci, że no to troszeczkę po celetkina podchodzi, jak on się obkręca w jedną stronę, nic nie ma, obkręca się w drugą stronę, przed nim stoi Batman. No kudy, ja byłem zdziwiony, w poprzednim Batmanie też on troszeczkę schizmiał, ale co oni w tej części zrobili, no to kurwa czapki z głów, nie? Tak, tak, tak, tak. Nie no, Joker jest świetne. I ja wiedziałem, że będą go chcieli... No, będą chcieli, żeby on wrócił. No, wrócił, ale po prostu idealnie go dopasowali. No, po prostu idealnie. No, e, bardziej się sieniala. Słuchajcie, jeszcze wracając do, może tak do ogólnie do, do tej fabuły. E, słuchajcie, no, to jest, e, ja sobie, ja, ja tak w ogóle jak to odpaliłem, że tutaj Skake Row, tutaj gaz, tutaj ludzie z Gotham, wszyscy uciekają. I to już tak sobie pomyślałem, no tak, mniej roboty, nie trzeba ludzi robić na ulicach i tak dalej. W tym mieście w sumie niewiele się dzieje, tak naprawdę. Na dobrą sprawę, czasami jakieś tam e, policja goni innych osób i ewentualnie są ci przestępcy, ale tak na dobrą sprawę, no nie oszukujmy się, ale go tam jest puste. E, jest puste pod tym. Tak. I, I po prostu, no fajnie, że zrobili takie otwarte miasto i tak dalej, ale zrobili miasto w sumie, które też nie jest zbyt duże. Eee... Bo jest zamknięte do trzech do trzech e, tak naprawdę wysp. Tak, do trzech wys. Które, no. które, by the way, jak popatrzycie w oddali, so, je, są takie miejsca, które widać, że jest miejsce na następne wysepki, nie? I gdzieś tam można wiedzieć, że gdzieś tam dalej jest jeszcze Bloodhaven i w ogóle. Hmm. No i tak się leci i nagle Batman robi takie, Siu! nie nie mogę teraz lecieć, bo muszę wspomóc go tam. No tak. E, więc e, więc e, po Batman. Y tak, po, po prostu cała, cała, cała ta opcja z tym z strachem na wróble po polsku, w ogóle nie, niektóre te polskie tłumaczenia są śmieszne, strasznie mi się podobają. To, no, mogę to przeboleć, mogę to przeboleć i no ta fabuła jest w sumie w miarę okej, okay. ten Batman, Batman Knight, Arkham Knight, boże, Arkham Knight mi się bardzo podoba i jest bardzo fajną postacią. Nie wiem, podała wam się fabuła w ogóle w Nowym Gacku? Jest bardzo sztampowa. Szczerze mówiąc, wszystkie plot twisty, które się pojawiały były takie mech. No tak, tak, tak, w, w większości tak. Ja, e, ja chociaż... się powiem, Krystian, że ja, ja tak za bardzo w tym całym świecie Batmana nie siedzę. Tam podstawy wiem, wiem kto to Joker, wiem kto to jest Two-Face i takie inne sprawy. E, dlatego ja przez fabułę tak prze, przeleciałem powiedzmy, ani jakichś tam wzlotów nie było, że to o, super, ani jakoś tak, no po prostu zbytnio nie śledziłem, nie śledziłem fabuły, bardziej się liczyła dla mnie mechanika gry i żeby się w nią bawić i grać, ale... Mhm tak, jak, tak, jak mówicie, Joker, no to jest, według mnie to jest główna postać tej gry, tak, Joker, gdzie on się pojawia, to, to jest jej taki wewnętrzny głos Batmana, tak? Widać, że on, troszeczkę, że on troszeczkę, zaczyna fiksować, że zaczyna, że, no, słuchajcie, jakbyście chodzili w nocy, w tym deszczu, w tych przemoczonych butach, tak, to zabijali, raczej zwalczali przestępczość, kurde, to, mi się wydaje, żebyście tak samo schizowali i fiksowali jak Batman. Tak, Ja tylko czekałem momentu w grze, kiedy my się staniemy tym złym i my zaczniemy właśnie my po prostu staniemy się Jokerem tak, w stroju Batmana. I tu przechodzimy do też jednej z fajniejszych części gry. Kiedy właśnie gramy Jokerem. I nie ma Batmobila, tylko jest Jokeromobil. mobil Kurde, z językiem, który mi zasłatł. No, to, to, to się jest, bardzo podoba, to jest tak to jest tak naprawdę końcówka gry. No, no właśnie, e... ja jeszcze do tego nie doszedłem, ale spo, spokojnie. Nie doszedłeś. To spoko, bo możecie spoilerować. Nie, to tutaj jest, to, jest to słownie końcówka mm -hmm. gry, kiedy, e, tak naprawdę nie za bardzo, e, Bruce Wayne wie, kim jest, czy on jest Jokerem, czy nie, i są takie przerzutki kamery, kiedy niby jest z jednej strony z Bruce Wayne, zaraz pokazany Joker, nie wiadomo co się dzieje później są jakieś przebitki że Joker przejął już ciało w ogóle what the fuck ja, ja tego nie mogłem na samym początku pojąć a później jeszcze to FPS z Jokerem no właśnie super jest to zrobione te wszystkie przejścia z, z, z strzelanki z trzeciej osoby po bijatykę, po FPS a potem jedziemy samochodem mi się wydaje, że oni bardzo kombinują e, z mechaniką co zrobić z kolejną grą, tak? No, chodzą plotki, że podobno mają zrobić kolejną grę z Supermanem, gdzieś tam w kamerkach internetu czytałem, ale widać, że mocno z tym FPS-em kombinują, coś, coś mi się wydaje, że się święci. Znaczy Jak zrobią... Z Supermana FPS-a to bym nie widział. No, no tak nie, nie, nie, nie, ale ja jestem ciekaw, co <laughs> będzie kolejnego, bo, bo mocno, dużo, dużo jest momentów właśnie, gdzie, gdzie kamera wchodzi w oczy Batmana, czy tam inny, innych postaci dostaniemy Deadshot'a no. i tyle albo DLC będzie jakieś takie na przykład, że będziemy jakimś tam policjatem, którym będziemy chodzili i strzelali, tak jak to na początku gry było, bo super to było zrobione niektóre mm -hmm. FPS-y mogą zazdrościć Batmanowi w tym momencie słuchajcie, mnie teraz bardzo uważnie otóż nie doszedłem jeszcze do tego momentu ale wy już przecież całe słuchajcie, jest sporo zastrzeżeń w internecie, znalazłem na temat walki z bossami walczyliście już z bosami, ja jeszcze nie walczyłem E, powiedzcie mi, jakie są te walki. Czy w sumie, czy one są jakieś takie beznadziejne, czy, czy, czy faktycznie się do czego przyczepi, czy faktycznie są w porządku? Jakieś bossowie tam byli? Nie, bo. A, a to czy... wy jeszcze nie to... chcesz mi no, Nie, nie, nie, To tak, Tome, ta, to ta, to, to, to to dla, to, dla wiadomości. Bossowie, którzy są, to tak naprawdę jest, chodzi o złapanie tych przestępców, Aha. które są, którzy są ten, yy, zadaniami pobocznymi. I to są dziwne walki, bo z jednej strony są takimi normalnymi zadaniami i czasami na przykład tak jak Two-Face jest traktowany e, jak normalny gość i, i jak, nie wiem, kogoś tam nokautujecie z, wisząc na, na tym gargulcu, to Two-Face'a też tak możecie i, i, i koniec jest ten. A czasami się zdarza, kiedy e, jest walka z... Nie tam był. A na przykład Sartam Knightem, która jest strasznie przyciągnięta moim zdaniem. Yy, I jest trzy razy robienie tego samego podchodzenie go od tyłu i tak dalej. I jest to cholernie frustrujące. Czyli, yy, czyli ogólnie rzecz biorąc, tam nie ma zbyt dużo walki z walk, walk z bossami? Yy, nie ma. Nie ma. Znaczy, bo, bo nawet nie chodzi, chodzi o, o, o główną fabułę, bo wydawało, wydawało właśnie... mi się, że... W głównej fabuły tak naprawdę jest Arkham Knight później jest Starkrow, tak naprawdę. I czyli tak, mamy ale tylko dwie, dwie walki? Jak, jak ja grałem, załóżmy, to ja jako bossów traktowałem no nie jako bossów, tylko jako, jako kolejną mocną postać, tak? Walczycie z tymi nupkami, potem wchodzi jakiś mocniejszy kozak, go rozwalacie, a potem on jest w szeregach właśnie z tymi innymi i dopiero potem się jakieś kolejne dołącza i to takie mini-bossy, tak? Mhm. Tak. Słuchajcie, jeszcze wracając do walki, nie wiem czy zauważyliście, na pewno zauważyliście, to w stosunku do poprzednich części, że ci, przeci ci przeciwnicy jak widzą, że jest zagrożeni, na przykład zabijecie już parę osób, znaczy tam znokautujecie, dajmy na to, to na przykład rzucają wam na gargulce różne granaty, albo rozstawiają działka, chyba w poprzednich częściach czegoś takiego, nie, nie, nie wiem, było przynajmniej. No, więc, więc można, można nawet pomyśleć, że ta walka jest troszeczkę cięższa niż w poprzednich częściach. No bo, no bo jednak jest trochę trudniej, tak? Ja czasem... Jest trudniej, ale jest też dodatkowe ułatwienie, którego nie było wcześniej, czyli szyby wentylacyjne w... wyżej są postawione na wysokości dargulców. No, są, są, są, są, tak. To, to jest totalna zmiana, która totalnie zmienia Gretel tak naprawdę, bo. Ja dość często korzystałem z tych szybów. Aha. Ja akurat z, z góry wolę ich załatwiać. A, ty wolisz z góry, ja jestem bardzo, bardzo, gram na, bardzo na stealth i, i dość no. mocno korzystam z tych, z tych szybów. Okej, okay, okej. Okay. Nie, no to, to, to, to akurat z tego co pamiętam, było bardzo w porządku. Mi się strasznie ten grupowy takedown podobał, jak, jak jesteście w jakichś klatkach kratkach, <śmiech> tej, na, na podłodze. I pięć osób na raz, parę, nie? I w pewnym momencie podświetla wam się na, na, na, na, na, na, na żółto, czy tam złoto postać, jak ci się. Cię kwadrat, to wyskakujecie, od razu ją nokautujecie i podczas tego spowolnionym tempie możecie kolejną... Wybrać następną. No. Tak, tak, tak, tak. To, tak, to, to jest strasznie w porządku. Podobało. Tak, tak. Tylko, że tam musisz chyba dobić sobie mnożnik. Musisz tak, mieć adrenalinę, też tak. ten jest strach, jak to się nazywa. Ale jak jesteśmy już w takim malutkim, jeżeli chodzi o walkę, to mi się strasznie nie podoba, wiecie co, nie wiem, czy zauważyliście, w poprzednich częściach było widać progres, jak, jak Batmana strój się niszczył, jak ten cały, jak cała jego pelerynka się strzępiła, jaką tam zarysowane miał. Było. W tej mhm, części no. też to jest, ale nie do takiego stopnia na to, co Batman, jakie dzięki Batman dostaje, tak mi się wydaje. Troszeczkę, troszeczkę to zaniedbali. Mm -hmm. eee, tak eee, Słuchajcie, e, czekajcie Bardzo w ogóle e, dziwię się Tomku, że nie chciałeś zagrać misji pobocznych, a szczególnie, no może nie wszystkich, ale szczególnie Człowieka Zagadki, bo Riddler miał zawsze fajne te misje i tutaj też są fajne i czasami naprawdę trzeba pokonać. Są fajne, ale jest ich nawalone. No jest, jest, 200, jest trochę. Najlepszy. 200 zagadek ponad. Ja, tak, ja, tylko, jak ja to zobaczyłem, tylko, że... to po powiedziałem, ja pierdolę, to Tak, ale, kto to ale bardziej mi, wiem Piotrze, ale bardziej mi chodzi o te jego misje. Nie, nie o te pytajniki, co trzeba szukać, tylko o te jego misje. Mm, ale... Bo, ma, ma, bo masz do... No, na chodzi ci o te 43... pierwsze pięć, czy tak naprawdę sześć misji z uwolnieniem katłumy. Tak, chodzi mi o te... No, znaczy ja jeszcze... To jest fajnie zrobione, ja. ale później jest to jeszcze bardziej rozwinięte. Aha, bo, bo ja jestem dopiero przy 50%, na to chyba zostały mi na jej obroży dwa. Więc, Aha, no, więc... no widzisz, to później to jest jeszcze dalej tak, rozwinięte, ale, to się jeszcze ale dalej już ciągnie. ale tych 50%, no bo już trochę misji zrobiłem, powiem Ci, że nie, na niektórych naprawdę trzeba się fajnie Ponoć zastanowić. jest to jeden, tak przynajmniej twierdzą osoby w mojej jakby środowisku, że to, jest, to są naj, naj, dużo lepsza rzecz niż robienie tych głupich min. Tak naprawdę robienie zadatek ridlera to jest mniej więcej jeden wieczór. Tylko trzeba się, pomimo, że jest tam te 200 na, na liczniku, to trzeba się po prostu przemóc i to zrobić. Tak. Tylko, że, że, że niektóre chyba też czasami nie wszystkie możesz je, do, do nie wszystkich możesz dojść, jeżeli nie masz wszystkich gadżetów, tak? Tak, jak najbardziej jest to tak zrobione, że e, przynajmniej te pierwsze, e, mówię, pięć czy sześć z uwolnieniem jest zrobione w ten sposób, że Mm. Dopóki się nie pchnie dalej fabuły, to po prostu nie, dostanie, nie będzie się miało odpowiedniego gadżetu, to się nie wykona. Po prostu Riddler, Riddler nie pozwoli nam wejść do jakiegoś pokoju. A, Między, no powiedz mi, no tam zawsze był... to, mnie, mnie te zagadki zawsze w Batmanach irytowały, ja ich nigdy nie robiłem. Nie, nie wiem, coś by, mi od nich Były odbyt... zajebiste. To jest, A, zajebiste, tam, to, jak zajebiste. Jak to jest zagadki logiczne, teraz ja włączę portala dwójka albo Batmobilem, zrobię zagadki logiczne. Bo jeż... Ale wiesz, co, te zagadki logiczne tutaj są, pomimo, że są bardzo proste, tak naprawdę. są, są. Są, są, no. to mają swój urok w pewnym sensie, pomimo że czasami też są cholernie wkurzające, bo robicie 20 razy to samo to ten, ale właśnie to jest to czy, e, pokazanie jak wyglądają, jak wyglądają zadatki Riddlera w, zawsze w pomiksach w samym lore bo one były dokładnie takie. Były dość proste. O, on uważał, że jest super To było dość proste, Batman spokojnie z tymi zagadkami radził, ale był właśnie cholernie wkurzający, bo czasami się nie dało niektórym zacząć taką może dlatego pracę. właśnie, że, że ja nie siedzę w tym całym świecie Batmana, to jakoś te mnie zagadki nie przyciągały albo... Nie wiem. to bardzo dużo cię może nie wciągnąć w tej grze, bo bardzo dużo jest takich smaczków nie, no ogólnie tak mi cała gra mi się strasznie podoba, no jest bardzo dobra gra, ale jakoś, tak zagłębić no powiem tak, no ile jest od premiery, ile minęło, no niec pełna dwa tygodnie może troszeczkę więcej, a ja już trzy, o tej grze trzy, no trzy tygodnie, no. a ja już o tej grze nie pamiętam tak, już po prostu jakbyście mnie się zapytali, Batman Batman co? I'm Batman, no i tyle była gra, pograłem, dobrze się bawiłem, okej, okay, następna, no nie tak, dlatego, dla, dla Tomku, yy, dlatego, ja osobiście twierdzę, że to nie jest najlepszy Batman, jaki wyszedł. Mogę nawet powiedzieć, że z tej trylogii Rocksteady to jest najgorszy. Yy, jak widzisz, no. Pomijając jest, Nie jesteśmy, no, ale, no, właśnie, ja, ja w ogóle o origins nie mówię. Moim zdaniem ta gra nie, nie wyszła. Nie istnieje, nie, to nie istnieje, tak Więc, nie po prostu widzisz, ja jako fan, bo ja jestem fanem tego, Twierdzę, mhm. że, że jest całkiem w porządku i bardzo fajnie mi się w to gra i będę, będzie mi się w to grało, ale jako normalna gra, taka, wiesz, masz 20 gier na półce, to Batman, niestety, ale ta część jest najgorsza i ty, jako nie fan, po prostu przeszedłeś już o niedawno zapomniałeś. No i jeszcze no, po nie pamiętasz. Dokładnie, więc, ale... Tak jest chyba ten nowy Batman. Więc... Ale bardzo, to, to nie można aż tak powiedzieć, bardzo nie, się Nie, podobało. nie, oczywiście, no. Tak, tak. nie żałuję pieniążków, jakie wydałem na tą grę, bo naprawdę... Dużo, dużo rozrywki roz, roz, mi zapewniła ta gra i strasznie fajnie się bawiłem przy tym, tak? Mhm. I, I powiedzmy, że bawiłem się na równi, co z pierwszym Batmanem, jaki wyszedł Arkham Asylum, bo to było coś nowego wtedy i, i też... Wiecie mi tak, się to wydaje, to że właśnie ten, roz, ten Batmobil właśnie zrobił u mnie takie fajne uczucie, że, że to jest jakaś mhm. nowa, świeża część. No, bo mhm. tak było. Dobra, a teraz mam dla Was takie jakby mały twist, tak naprawdę. Myślę, że jak bardzo, nie, e, nie jak ba, bardzo, e, tak naprawdę Batman się zmienił od pierwszej części aż do tej. Zauważcie, że Arkham Asylum mieściło się, pomimo, że się mieściło, tak naprawdę w samym e, tym, tym asylum całym, mhm. czyli mieliśmy zamknięte pomieszczenia i to było coś, co robiło totalnie klimat Batmana pierwszego, bo Batman musiał tak naprawdę być detektywem, takim jak tak naprawdę jest rozwiązać zadatki, która się ten złapać Jokera i tak dalej, nie? W City poszli kawałek dalej i zaczęli otwierać ten świat. Co jakiś czas jeszcze były te, te pomieszczenia, ale już powoli zaczęli od nich odchodzić. Tak w Arkham Knightie Większość czasu, a właściwie cały czas jesteśmy na zewnątrz i do pomieszczeń to się wchodzi tylko i wyłącznie komisariat i co jakiś czas jakiś tylko biurowiec, bo tam jest kawałek jakichś znaczeń czy coś i tyle. Tak, a, no, no, no, no, no, no. a Piotrze, widzisz, fajnie, że to poruszyłeś, ale moim zdaniem te pomieszczenia robią mi największy klimat w, w grze. No, tam jest I jeżeli... jest też no właśnie o to chodzi. Dokładnie, dlatego ja mówię, ja bardzo jestem smutny pod tym względem, że oni poszli w tą stronę, a nie nie, nie poszli jednak zamknąć tego. Tak, bo, bo teraz teraz nie no, no, no. to samo, tylko dać po prostu y, pomieszczenia, które są rozsiane na mapie i po prostu wchodzisz od jednego do drugiego i musisz... Tak jak to było zrobione tak naprawdę w City, bo w City to było całkiem fajnie wymyślone. Tak, to zresztą wszystkie te, te misje takie standardowe dla Batmana, dajmy na to z tymi gargulcami, tak, osiem uzbrojonych e, osób na dole, to w sumie wymyślili to, że można to robić równie dobrze na dworzu i w różnych miejscach to robić. A zawsze mi się to wydawało, że robiło się takie rzeczy w zamkniętych pomieszczeniach. E, tak, więc bardzo, bardzo odbiegli od, od jedynki. No, niektórym może się to spodobać, niektórym nie. Ty mi, Piotr, jeszcze powiedz, bo ty odpaliłeś w ogóle New Game Plus? Tak, odpaliłem New Game Plus. I, I powiedz mi, czy na przykład, jak rozwiązałeś tam jakieś te misje poboczne, one są na nowo wszystkie? To jest bardzo, bardzo ciekawy aspekt, no. bo tak naprawdę. E... Bo ja będę musiał. Cała arena no. się kopiuję. Wszystko to, co zrobicie, i możecie nawet nie skończyć tak, jak ja to zrobiłem, czyli nie zobaczyć jeszcze tego ostatecznego zakończenia z tej normalnej fabuły. Odpaliłem New Game Plus mm -hmm. i wszystko, wszystko mi się przekopiowało. Nie wiem, czy to za pierwszym razem pomyślałem, że no, okej, okay, no, umiejętności i tak dalej, ale, ale misje no Dobra, ale, tak ale przekopiowało Ci się też procentowo zrobione misje poboczne? Tak. I co ciekawe, one są aktualizowane ad czyli na przykład mogę się przyłączyć do starej Aha, wersji. Even, okay. Ale w takim razie główną fabułę masz na zero. Główna fabuła jest na zero, ale co się. ciekawe, w dla mnie jest jedna bardzo fajna no. rzecz na początku. I to też jest ogólnie bardzo fajna rzecz, jeżeli chodzi o też normalną fabułę. Mhm. Czyli sam początek, kiedy... Jest pokazany ten cinematic cały i nie wiem jak wy mieliście, ale był potazany Jotter, który leżał i trzeba było go spalić. Ja siedziałem przez dobrych piętnach. tak dlaczego, co, dlaczego dalej nie leci? Tak, tak, I w jakimś tak, czasie tak, e, załapałem, że trzeba coś tak, ruszyć, no i za zacząłem ruszać <laughs> i ten dalej. I tu się pojawia kwestia narratora, this is how Batman died. Tak, tak. W New Game Plus jest totalnie odwrotny pewien taki twist zrobiony, że podczas o, spalania Jokera, Joker się budzi i on sam mówi, this is how Joker died. O, o tak fajne. To jest bardzo fajne i się zastanawiam, czy przypadkiem w New Game Plus fabuła nie jest troszkę zmieniona. O, Bo jest... To, to, to, to, no, w ogóle New Game Plus jest potrzebny do platyny, więc będę musiał no właśnie, dlatego ja chcę, ja chcę to zrobić i no, zobaczyć, czy zobaczyć. przypadkiem nie została fabuła zmieniona, choć minimalnie. E, słuchaj, Piotrze, bo e, fajnie, fajnie że, fajnie, że ty to grałeś, czyli wszystko to, co zrobiliśmy w pierwszej zostaje do, do New Game Plus super. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, czy e, grałeś w te tryby, dodatkowe tryby? E, chodzi ci o te A AR całe, tak, tak, które tak, są tak, tam związane, tak. Niektóre, tak głównie te związane... E, po skończeniu wątku z Azraelem, gdzie później jest takie wyzwanie, w których jeszcze można sobie nim podrać, bo ta postać mi się cholernie podobała. Fajna, fajna była, tak. tak. I, I z chęcią widziałbym DLC z nim. Ale A. powiedz mi, czy odpaliłeś jakikolwiek? Po prostu tak, jak najbardziej. Czy, czy to przypadkiem nie jest to samo, co robisz w postawce? Mm, nie, to nie jest dokładnie to samo, to jest... Te wyzwania to jest takie dr, dr, dziwne tak naprawdę wydłużenie, tak drę jakbyś chciał po prostu no, czyli, wejść, no, no, pięć minut sobie podrać, zrobić jedno wyzwanie i, i wyłączyć. E, no bo tak naprawdę to, to jest takie naliczanie, na, robienie czegoś na czas, tyle. No właśnie wiem. I, i po prostu... E, chodzi mi o to, że w jedynce to było to samo i to, to mi się nawet w, w miarę podobało, tylko chyba to były czy znaczy nie, no to były te, też te same lokacje ale, ale, ale było stosunkowo ciężko e, właśnie chcia, chciałem się dowiedzieć jak to tutaj wygląda, bo na przykład e, po prostu zrobiłem dajmy na to jedną misję z Two-Face'em, tak, e, z tymi na, napadami na bank, jedną zrobiłem i patrzę po tej misji, że jest znacznik e, na dole przy tym banku że jak do niego podejdę to mogę to powtórzyć, i mam trzy różne gwiazdki, i mam na przykład czas, żeby w minutę 15 tak, czy zrobić. Tak, czas, zdobywanie tak. punktów. i tak Czy to jest właśnie tak. w tym trybie, w, o którym mówimy? Czy właśnie... Tak, dokładnie to. No, no właśnie, i teraz, teraz, teraz pytanie drugie. Czemu w takim razie, jak ja przeszedłem to już, nie dostałem przynajmniej za to jednej gwiazdki albo dwóch? Bo cała rzecz polega no. na tym, że tamto jest związane z misją poboczną, jaką fabułą, a to jest jako oddzielne takie wyzwanie... No tak, ale no. mogliby to jakieś zaimplementować tak, że wiesz, że jak ja już to zrobię. to przynajmniej... ale Wieś, no... z, wiesz, programista, leniwy programista, to... Albo po prostu chcieli, żebym po prostu to, to powtórzył i tak. Bo może wiesz, może że takie zajebiście możliwe. poszło, że dostałem trzy gwiazdki, więc nie musiałbym tego powtarzać, tak? A to, to teraz muszę wszystko i tak powtarzać, bo nie mam żadnej za, za nic, co i tak już praktycznie zrobię, tak, bo... W tych podstawowych misjach. No bo ty chcesz platynę, więc musisz wszystko zrobić. No, co, wiesz. I to po parę razy, nie wiesz. Te, no ale te, te, co tymi. to, myślisz, że platynę dostanie za włączenie gry? No właśnie po to to jest, na kurde. Niech, niech będą trudne platyny, ale niech właśnie to, to, to dostajesz platynę za. za... To są platyny, ta platyna będzie cholernie wkurzająca. Nie będzie wkurzająca. wkurzająca nie, to już jest. Bo, bo tych wyzwań AR jest. Od cholery. Co ciekawe, nie wiem, czy widzieliście, ale do wyzwań AR, jest specjalna zakładka w menu głównym. No jest, jest. Jest, jest, jest, jest. I to jest właściwie wymyślone w ten sposób, że albo możecie sobie wejść do fabuły i sobie tam podrać te wyzwania AR bezpośrednio w fabule, albo po prostu odpalacie dalej w ogóle, nie wchodzicie do fabuły, a od razu lecicie tamto. O, no to, no to, to, no to... W... Spoko, no. E, ja to i tak będę, wiesz, dopiero ogarniał jak... Bo e, te wyzwania kiedy się odblokują w ogóle, bo ja ich mm. chyba nie mogę teraz jeszcze robić. Mm. Ja muszę grę przejść całkiem, czy...? Nie, możesz w trakcie grę przecież, jeżeli niektóre rzeczy... wyzwania możesz robić w trakcie grę. Oha, to, to wiesz co, bo, bo jak wchodzę do tego trybu, to wszystko mam w kłódkach, więc... Wydawało Tak, o, to dziwne. Wydawało mi się, że. Ja mogłem ja na pewno robić. No a później grałem już tak naprawdę przyszedłem sobie gra i odrywałem sobie wyzwania Azraela, bo no mówię, to postać mi się cholernie podoba. Fajne jest, tak, Pomimo, tak, że tak. jest jej i, i, i trochę mało. Mało, mało. No ja akurat właśnie e, zrobiłem wszystkiego. misje i naprawdę są fajne. Zresztą tam jest e, f, fajny wybór moralny pod koniec. E, bardzo tak, fajny to... wybór. Szkoda, że trochę jestem bardzo ciekaw, jak powiedzą, później, ale niestety. To nie jest pokazane. Aha. No tak, no tak, tak, tak, tak. tak. E, no e, ogólnie e, tak. E, no nie, niektóre te misje poboczne e, jednak w, dają radę. E, dajmy na to. E, słuchajcie, czy jeszcze nam coś zostało o Batmanie, co wypadałoby powiedzieć? No, parę rzeczy zostało. No, to, je... to jedziesz, Tomek. Tryb, tryb detektywistyczny. Treb detektywistyczne. W ogóle jest bardzo fajna misja poboczna i właśnie. Zeramista misja poboczna, Tomek, w którą bardzo dobrze tak, to robiła. Tą to, to, Tomek misję poboczną też ci polecam. Polecam ci za zagadki i polecam ci a, tego Azaela i polecam ci e, tą misję poboczną z morderstwami i mhm. ze, ze znajdywaniem tych ciał. E, masz trzy, trzy możliwości rentgenu, dajmy na to, masz rentgen taki na, na skórę, na mięśnie i na. Kości. kości. I bardzo fajnie szukasz. No w, w sumie jest... Szukasz też tak. danych postaci tak, tak. znajdujących się znaki Tak. W sumie to jest prościzna, no nie? Piotr, no nie, nie oszukujmy się. No. Jest to bardzo no, tak. proste, ale, ale bardzo fajnie, fajnie, fajnie. Tylko no? mi się strasznie. nie tak szkopów. Strasznie mi się takie właśnie rzeczy podobają w, w, w grach ogólnie, a w Batmanie i oni mają pomysłów, no to, to niekończący się wór pomysłów mają, jeżeli chodzi o różnorodność tak, misji, o, tryby. Pod, w tych misjach jest jeden mały szkopuł, który pokazany jest później w całej grze tak naprawdę. Nie wiem, czy zauważyliście, że e, dość często, pomimo, że Batman mówi do siebie, czy tam mówi do Alfreda, to częściej Alfred podpowiada Bruce'owi, co ma robić. I Alfred staje się bardziej Batmanem niż sam Bruce Wayne. I to jest bardzo dziwne pod względem takim fabularnym. I to jest bardzo widoczne właśnie w tej misji, kiedy rozpoznajemy tożsamości i Batman niby mówi, że ta to jest to to tam jest, że się tak i tak nazywa, nie? A później Alfred wy, wy, wywala całą nam historię tej tej postaci, ten, no? Postaci. Bo ja rozumiem, że Alfred siedzi przy komputerze i no robi jakieś cuda wianki. Siedzi przed komputerem z kawą w ręku, a Batman na deszczu tam mokry. No to co się No właśnie, ale to kurde, moim zdaniem to Batman powinien mieć dostęp ze swojej rękawicy, która jest super high-tech i w ogóle do swojego komputera w jakiś sposób, a nie, że on kurde się słucha Alfreda. No właśnie tak troszeczkę, właśnie mówiliście, że on ma mnóstwo gadżetów, bo ma mnóstwo, całe ten, ten pole wyboru, ten okrąg wyboru jest zapełniony tymi wszystkimi gadżetami, ale w poprzednich grach z serii Batmana było to tak rozwiązane, że jak nowy gadżet dostawaliście, to było to jakoś fabularnie wytłumaczone. Coś dostawał, coś zdobywał, coś musiał pójść do swojego tamtej To babki. tutaj tak jest z jednym gadżetem. Dokładnie, a tak masz wszystko już odblokowane i troszeczkę giną te gadżety, tak? Zapominasz, że je masz, a właśnie Batman zawsze mm -hmm. stał gadżetami, bo to nie jest żaden super bohater, to jest po prostu zwykły człowiek w lateksie z, z super z gadżetami, nie? Tak, tylko ja w ogóle bardzo się cieszę, że tych gadżetów jest troszeczkę mniej. E, bo mam wrażenie... Nie, to nie są jest ich wszystkich mniej. To są dokładnie wszystkie gadżety, ale, które no. miałeś wyciągnięte pod koniec e, e, tak naprawdę Arkham City i ten jeden gadżet, który by the way jest zostawiony E, Fartam City właśnie, e, pod koniec gry e, Batman go oddaje e, policji, to właśnie ten gadżet, to właśnie ten fabularnie tak jak zawsze było w poprzednich częściach rozwiązane, że on to tam gdzieś sobie montuje i tak dalej, to jest właśnie ten jeden gadżet, który się No Dokładnie, styl. to jest tylko ten jeden. A tak to wszystko już masz odblokowane, no po prostu sumie... Prawda, no bo już Batman te trzy, te, te, te trzy części już przeżył, już ma ten cały, wiesz, borek, plecak tych gadżetów, no to czemu miałby od nowa to zdobywać, nie? Mhm, ale troszeczkę giną, troszeczkę giną Mówi troszeczkę jakoś to właśnie fajniej zrobić tak jak z tym Batmobilem, że są nowe części motowane tak. żebyś wiedział, że ty te gadżety masz bo czasem ja to się łapałem na tym że miałem jakąś właśnie zagadkę czy tam e, jakiś moment co musiałem e, popchnąć fabułę dalej żeby coś zrobić to właśnie zastanawiałem się, co ja mam kurde teraz zrobić i chodzę po tym otoczeniu i nie, a, trzeba było strzelić w taki generator, żeby włączyć coś takie, takie miałem odczucie troszeczkę, że, że, że musicie kurde, jak to powiedzieć, no Musicie użyć jakichś gadżet, o którym nawet nie wiecie, że macie go w inwentarzu, tak? Tak, tak, tak, tak. tak. Wiem, wie, o co ci chodzi. E, słuchajcie, a jeszcze tam mówiłeś o tym trybie detektywistycznym, nie wiem, czy zauważyliście, ale w sumie bardzo mi się podoba, że niektórzy przeciwnicy rozpoznają to, że jesteś w tym trybie i nie możesz siedzieć w nim zbyt długo i to jest dla mnie w porządku, fajne, bo ja na przykład miałem kiedyś taką opcję, że cały czas w nim siedziałem, albo jak szukałem zagadki, to też cały czas w nim siedziałem w, w mm. ogóle bardzo często z niego nie wychodziłem fajnie, że w jakiś sposób to ograniczyli i też bardzo mi się to podoba, że przesłuchujesz te różne osoby na planszy w zielonej poświacie i on... ale to było z poprzedniej części ale w, czy w City było? W City było, też było um, znajdowanie widzisz? z agentów w... człowieka zagadki. O, widzisz. A nie byłem tego e, do końca przekonany. No to okej. Okay, no to w takim razie, jeżeli to było, no to było. No ale e, fakt e, bardzo Ale bardzo jest to, to bardzo fajnie rozwiązane w kilku miejscach w grze. Mhm. Tak jak na przykład e, w komisariacie. Nie wiem, czy widziałeś tą, tą osobę. E... W komisariacie jest jedna z osób no. i jest to rozwiązane bardzo fajnie nie, tak w formie dialogów, tak naprawdę, kiedy e, tam policjanci się gadają i nagle Batman łapie jednego, mów, gdzie jest zagadka i coś takiego tam w górę, nie, i on, ja nic nie robię, ja nic robię, ja nic do tego, nie, i później się, e, on go tam wrzuca do, e, do do, do, do, aresztu i na ci policjanci mówią, no, tam, jakaś tam agencja nas ostatnio e, tam śledziła i tak dalej, bo mówiła, że ktoś tu pracuje, a to już wiemy właśnie kto, nie? To mm -hmm. no jest tak, tak, bardzo, tak, bardzo tak, fajnie tak. zrobione. I w kilku miejscach gdzie te, te przesłuchania w ten sposób są wykonane w taki sposób dialogowy. Właśnie. Wiecie, co mi się strasznie podoba jeszcze o, a propos tych, tak jak powiedziałeś przesłuchań? E, tak jak powiedzieliście, że na początku gry włączyliście i siedzieliście i patrzyliście się na tego Jokera, jak tam sobie ślicznie leży i się zastanawialiście, co zrobić, e, to ja miałem tak wiele razy podczas tej gry i, i Strasznie się z tego cieszyłem, tak? No, pierwsza sytuacja właśnie była z tym krematorium, potem kolejna byłaby, jest tam taka scena, gdzie przesłuchujecie. Pierwszego, pierwsze przesłuchanie tak, z Batmobilem. Dokładnie, i mhm. tak stoicie i się patrzycie, no stoi ten Batman, patrzycie na niego, coś tam, coś tam, mówię, no dobra, kiedy akcja ruszy w końcu, kiedy oni zaczną gadać? No i tak chwyciłem pada, złapałem trigera i patrzę, o, Batmobile się ruszył, kurde, ale teraz miałem taką, taki miałem dylemat, czy docisnąć do końca ten trigger i przejechać mu jakąś tam powiedzmy część ciała, już tam nie spolierujmy, niech to jeszcze będzie jakaś niespodzianka dla ludzi, co będą grali. I tak odpuszczałem, włączałem, odpuszczałem i za każdym razem ten zbir coraz, coraz więcej sypał. Nie? To potem na przykład macie taką sytuację z minigierkami, tak jak musicie przegrać generator, na krótko go odpalić po prostu, to też musicie w formie minigierki operować, operować guzikiem, żeby obroty się zgadzały mm -hmm. ze wskaźniczkiem. No i takie, takie rzeczy właśnie, jest to wszystko fajnie tak zrobione. Widać, że oni mają mnóstwo pomysłów i pewnie pewnie z wielu pomysłów rezygnowali, bo no, kurczę, no, w żadnych w grach się możesz znudzić przy takich gierkach. W kółko, w kółko powtarzasz to samo, w kółko to samo, w innej, w innej scenerii. Tutaj kurde, co misja, to inny inny mechanizm, co misja, to inna zagadka. Fajne to jest, kurczę. No, no to, to jest bardzo fajne. Mi się Podobał, pewnie Rafał Sroszyński z, z naszej grupy padowej bardziej to wyłapał niż, niż ja, ale bardzo mi się podobały rzeczy właśnie związane dla osób, które siedzą w lore takim fabularnym tak naprawdę, gdzie pojawiają się postaci, które pojawiają się tak naprawdę czasami tylko na chwilę, a one są dość, dość ważne tak naprawdę, tak jak na przykład ta misja, którą masz z, tym, z tymi e, trupami właśnie, czy zadatki e, z gdzieś tam w, przy tu fejsie pojawia się jedna osoba, do której Batman dzwoni i takie różne duperele są powrzucane tak naprawdę i dla kogoś, kto nie jest związany tak naprawdę z całym Lord Batmana, e, to może tego w ogóle nie zauważyć i orać i, i ten, a dla kogoś, kto właśnie śledzi to, to ciągle, no to co taki leciutki gdzieś tam pstryczek dla niego, no to już jest banan na twarzy. I taki mały protip, jak wejdziecie sobie do wieży zadarowej i otworzycie sobie bat komputer, to tam macie taki mały pstryczek po, po prawej stronie od bat komputera, który otwieracie tym narzędziem do hakowania. Jak otworzycie to narzędzie do, o, narzędzie do hakowania, to tam macie strój Bad Girl schowany. O, to ciekawe. I, jest... I możecie założyć? E, nie, nie możesz założyć, ale jak go przeskanujesz, ten tam, tak jak robi się tą, no, no, no. tą ten, to, to to jest jedna z zagadek Riddlera, tak w ogóle. To też taki mały prototyp A druga rzecz jest taka, że dodatkowo odblokowuje się takie czytadło, ten, historia, jedna z historii Bad Girl. Taka do przeczytania. Mm -hmm. Szkoda, że komiksy nie dali. No, bardzo szkoda. Tak, tak. Piotrze, a może jeszcze orientujesz się, bo mamy tą jedną misję tego latającego stwolka. <grym> to było no. dobre, latam sobie pogotam na górze. Ta, ta, min... ta, tak, latam na ta ta ta ta ta Powiem Wam, że to jest jedna z ciekawszych misji, naprawdę. Tak, tylko że. Ja bardzo chciałem ją szybko skończyć. Ale wie, wie, wie, wie, wiesz o co mi chodzi? Bo, bo mam te miejsce, idę w te miejsce i mam znaleźć ślady krwi i ja nie mogę nic znaleźć. Nie, to teraz tak. No. To cała rzecz pada na tym, że ty nie masz znaleźć tych śladów krwi. Ja też na początku tak, w ten sposób myślałem. No tak jest to opisane. Tak jest to no. opisane. A, to do Alfreda, to? on ci znajdzie. Nie, odpalasz, odpalasz sobie tryb detektywa i, i patrzysz wokoło i będziesz, Batman będzie słyszał, że on gdzieś tam lata, będzie ten i będzie się podawał na ileś lata, metrów. Wiem, lata, no. I musisz na niego podlecieć i wylądować na niego. No spikować. spikować i wtedy. Tak, właśnie no, właśnie chciałem tak. ci powiedzieć, I ta, i ta że. Misja, ta misja jest w ten sposób robiona. No, właśnie, ja właśnie w ten sposób to misję zrobiłem, bo, bo no, no, dobra, pokazał tymi. się wskaźnik z tymi z tymi właśnie falami, że ktoś tam gada, i właśnie ktoś mi tam piszczy do ekranu, no to za, po, po, poleciałem w tamtym kierunku, patrzę, ty coś tam lata. No to wziąłem e, wziąłem płaszczek, rozłożyłem, zanurkowałem i podczas lotu złapałem tego tego stwora, i ja patrzę, kurwa, prawdziwy, by ten nie, topesz, nie? Nie mm. wiem, czy to jest jakoś wytłumaczone w tym samym świecie Batmana, ale się dziwiłem. No, jeszcze nigdy nie widziałem, żeby taki, taki duży Batman był. Mówisz, konkurencję ma w mieście. Tak, to widziałem. Dobrze, Piotrze, czy na jakieś bagi trafiliłeś w grze? W ogóle ty, Tomku też. Czy trafiliście na jakieś bagi? Ja na kilka bagów trafiłem, ale nie na tyle mocnych, które by mnie jakoś tak mocno frustrowały, tak naprawdę na przykład zdarzyło mi się, że nie mogłem wsiąść do Batmobilu. Klikałem no, <laughs> jak i stałem wokoło niego i nie mogłem wsiąść. A to też coś takiego miałem, ale wiesz co? Ale ja, ja, ja ten... Yy... Kurde. Już nie pamiętam, ale też miałem jakąś opcję, że nie mogłem wsiąść do Batmobilu. Miałem, nie, to, to miałem, było takie wiesz, wzywam mnie i wzywam, no i przyjechał Batmobil. No i tak normalnie jest odpalana ta A, kasyka, że, że jak Batman się wchodzi. A mi się nic nie odpaliło i tak i tak chodzę to, pokoło to, pokoło i tak, też tak miałem, no. ten I, i dopiero od, udało mi się to zrobić, jak wleciałem na górę znów, i w, wyzywałem kawałek dalej po prostu Batmobil i wtedy mi się wszystko nie odpadł. No. Może mu się akumulator rozładował, przecież ono, tego, ono się używa. <laughs> Jakiś trypt się ewidentnie nie załadował i, i coś się nie... No tak. Szkoda, że nie ma e, widoku z kokpitu Batmobila. Bezpośrednio z kotpliku, no, tak. tak, to trochę brakuje, jestem, to było o, i to też jest dość ciekawe, nie wiem jak wy jeździliście, mm -hmm. ale moje jeżdżenie Batmobilem polegało na tym, że jeździłem z widoku ze zderzaka, tak naprawdę. O nie. Bo wtedy dało się tylko i wyłącznie dobrze prowadzić, w innym przypadku ja się rozbijałem i tutaj mam mały hejt do tego, czyli fizyka, czyli jeżdżenie Batmobilem w nie wiem, jest most dwie, tak, wszystko tak, się tak, rozwala, tak, a Mosk tak, stoi, to tak, what the tak, fuck. O nie, tak ale jest. tutaj, tu będę stał w obronie tej fizyki i tego tej tej całej destrukcji destrukcji otoczenia. Ja uwielbiam fizykę w grach i to jak jak tam się murki, ale filary sypało. można Dobra. było to zrobić tysiąc razy Fakt, faktem, że że, że... Się tak wydaje. No. Te, te, te wszystkie konstrukcje tam nie mają nic wagi, to są steropiany, kartony i tak to się zachowuje, ale efekt jaki jest, jak wy wchodzicie na ręcznym zakręt, tyłem rozwalacie dwa filary, to się wszystko sypie, wyjedziecie dalej. No super. Okej, okay, jest to super. zrobione filmowo. Jest to zrobione filmowo, zgadzam się. W ogóle bo ta gra chodzi na, na, na Unreal Engine, nie wiem na którym w tym momencie, czwórka czy... czy na czwórce na zdaje się. Ja nigdy się nie spotkałem w grach na Unrealu z takim poziomem i na, i na taką skalę, z, że mogłeś tyle elementów niszczyć. Tak? Unreal jest taki, no powiedzmy może w Crysisach. Z, tak tak tylko, jak na szybkiego. Z, tylko, No Tak Tomku, ale z, z, zobacz same, same samemu, że ty sobie niszczysz tym batmobilem te elementy, które mhm. masz w bo go, w Gotham nic nie ma. Tam nie ma ludzi, tam nie ma nic, tam no nie są ma nie tylko ma. Te, te budynki, dlatego da, dali więcej tej fizyki ale fajnie, że dali. Mi się to I, Ale... Tak, tak. Ja w ogóle nie, nie, nie, wiem, czy nie mieliście takiego, takiego problemu, ale ja strasznie miałem z tym problem, jak jechałem i chciałem poczekaj, się zaha poczekaj. zahamować, a to wchodziłem w tryb bojowy. Ale, no i tak, no miałem rozumiecie, a dopiero to jest połowie właśnie błąd przy, przypisania przycisków. Tak, nie? w połowie grze, w, połowie, w połowie gry, ja dopiero ogarnąłem, że ja mogę cofać bo ja myślałem, że w nie można cofać a to jest od, od, od nie, to mnie, mnie cholernie wkurzały, wkurzały źle działający hamulec ręczny czyli na x jest, jest podpisane podajże w X Nie, się robiło tak mocne wychylenie X, no, x no, to miał robić ostry zatręt on tak wchodził w ten zatręt to jest normalny zatręt w jaki powinieneś wchodzić bo jak normalnie się kierowało to ten batmobil się ślizgał i to było złe Powiedz tak, tak, tak. mi tak na szybkiego, ty w tych triggerach na Xbox One wariowały, czy, czy no jakoś coś było A, zrobione? Troszkę było czuć w niektórych momentach, jak na przykład niektóre dziury, które są, albo jak gdzieś tam zahaczyło się jednym kołem, to tak, to, to działało, chociaż myślę, że to nie jest po prostu trudne w implementacji pod tym względem. Mhm. Tak. Słuchajcie, ja jeszcze jeszcze to, się, się, mnie to trochę bawi, jak na przykład walczę z tymi wielkimi czołgami, dajmy na to, niszczę je, a tam wychodzi z nich jeden mały element i to w ogóle taki wielki czołg, a tam zostaje jeden taki czerwony mały element no, cool. ale tu no. jest wada, wada tego jednego, jednej rzeczy tej walki z ten, czyli cholernie głupie sterowanie pod względem tego, że trzeba ciągle trzymać ten jeden. Ale możecie głupi to zmienić. W możecie zmienić. Można? Działa to no. w ten sposób jako kliknięcie, tak jako włączanie i wyłączanie. Jezu, ja, ja pod tym względem bardzo sobie popatrzyłem, na tego pada elit, nie? Aha. Gdzie miałbym tą głupią łopatkę, gdzie i tak trzymam ciągle Trzymam tak, tak. trzymałbym sobie tą łopatkę i, i, i robię, to. No tak, nie? tak, tak, tak, tak, tak, tak. Kurde, nie, nie ale wiedziałem, że to jest walka. walka... Grałem, ta, grałem w grę tak, jak mi ją udali twórcy, tak mhm. naprawdę. Walka ma, ma, ma Batmobilem też jest fajnie zrobiona, też macie uniki, też macie możliwość. Nie, tak, ja mówię, że to jest całkiem w To mówię, jako oddzielna grada, tak, tak naprawdę, tak. dla mnie osobiście. W porządku jest, ale nie w tym świecie. Dobra, słuchajcie chłopaki, no mamy już trochę czasu, przywaliliśmy. Myślę, że pomału możemy kończyć. Jak myślicie? Czy myślicie o Season Passie? Gdyby może Season Pass kosztował w normalnej cenie? Piotrze, kupiłbyś może ten Season Pass? Jeżeli by kosztował powiedzmy 100 zastanawiałbym się. No niech będzie, że 100 To tak, zastanawiałbym się, tym bardziej, że bardzo... Chociaż tak naprawdę w tej chwili czekam na to pierwsze DLC, które wyjdzie właśnie z Bad Girl, żeby zobaczyć, jak ono będzie... Ale, ale, Poczekam na recenzję. No tak, ale ty, ty mówiłeś teraz, że, że co? Że te dodatki kosztują mniej niż cały Season Pass? Nie. Te, e, bo Tak naprawdę moim zdaniem no. będzie bardzo dużo w tej, tym całym Season Passie, będzie bardzo dużo takich DLC e, właśnie takich wrzuconych jak z Harley, które będą kosztować właśnie po takie 7 euro, a które nie będą w ogóle warte zachodu, tak, tak szczerze mówiąc. No bo po co masz po 20 minut coś takiego, to jest bez sensu. Mm -hmm. To jest tak naprawdę strata pieniędzy głównie, bo, bo czas to te 20 minut możesz poświęcić przy kawie czy przy czymś, nie? No tak, tak, tak. Nie, ale ale no. jednak no, no. kasa jest ważniejsza i myślę, że takie większe te wersji fabularne jeżeli one będą tak naprawdę, bo jeszcze, no, pomimo, że nam pokazują, to może być ten wielki bullshit marketingowy, no to wtedy może się okazać, że nasz tak będą 3 czy 4 w ciągu tego pół roku i wyjdzie ci, że zamiast zapłacić 160 zł, zapłacić 40 zł. Hmm, tak, znaczy ja w ogóle, pierwsze czekam, masz rację. Ja, ja też tak zrobię poczekam na ten pierwszy dodatek z tą Bad Girl i wtedy zobaczę ile to trwa, zobaczę czy jest dobry i wtedy zastanawiam się nad tym season passem bo faktycznie tam, tam, tam mogą być na przykład wiesz, dodatkowe wyścigi Rillera chyba sobie, po, posłuchaj tak, no. mają być dodatkowe no, więc to, to mogą być takie eee, zdajety Zobaczcie ta, ta misja no. ze Skirt która jest w ogóle nie dość, że nie wpływa na fabułę to będę jest tak beznadziejna że nie jest warta w ogóle grania na, na, na Playstation 4 tak przynajmniej takie głosy słyszałem. No, no Ale w ogóle to... Skierkoła, jeżeli ten chodzi o Batmana, to wydaje mi się że w poprzednich częściach więcej go było. Tak, w tym, tak troszeczkę go zaniedbali. No w tym trochę go zaniedbali. A szkoda, bo te momenty, kiedy właśnie były etapy ze Skierkołem i tymi skizami i tymi jego fantazjami, no to, to jak dla mnie były najlepsze misje w Batmanie. No Tutaj po prostu mamy, mamy to, że on się pojawił, on zatruł. Eee, przez... To przez... Takie co... nasz główny, tak. główny boss, którego musimy ubić, no, a no, przez połowę które w zakminamy, o nim zapominamy, no, no, nie? Tak, tak. Znaczy cały, cały czas jest po prostu ten Arkham Knight w sumie. Eee, no, więc zobaczymy jak to będzie z DLC, ja też zobaczę eee, Tomek już nie kupił, Tomek nawet do, do dodatków, nie znaczy, nie, no, nie, ja kupi. wiesz, ja osoba jakaś, któraś nie siedzi zbytnio no w Batmanie tak, tak. to ja już swój zastrzyk Batmana na pół roku, rok dostałem i wystarczy. No, jeżeli chodzi o to DLC spad girl, które wyjdzie nie wiem, czy widzieliście zwiastun. Nie, nie, nie, ale właśnie y, mówisz, że fajny, więc y, zobaczę sobie. Bardzo fajny, co ważniejsze. Jeżeli ktoś tak jak ja uwielbia postać Harley Quinn, a ja ją strasznie uwielbiam, to jest moja tak naprawdę, naprawdę ulubiona postać. Tak? kto nie uwielbia? Jest najbardziej szalona. Nie uwielbia? E, to z, zależy, w co się ubierze. Teraz uwaga, teraz uwaga. Nie wiem, czy zauważyliście, że przez całe, całą trilogię, którą mieliśmy, mm -hmm. e, Harley była ubrana w taki nowy strój tak naprawdę, który został wymyślony przez twórców z Rocksteady. Mm -hmm. W tym DLC wracamy do klasycznego stroju, do klasycznej postaci Harley, to z takimi w czerwonym stroju, z kapturem i tak dalej. Pierwsze, bo ty mówisz o Batgirl i Harley Quinn. No moves. Harley. Co? Bo mówisz Cał o dodatku z Batgirl, tak, czyli tam występuje tak. Har Harley Quinn cały czas, tak? Ta, to nie jest żaden spoiler, jest pokazany bezpośrednio w trailerze, będzie Joker, będzie, to jest po prostu misja, to jest taki prequel dość mocny, tak naprawdę, mhm. gdzie jest pokazany i Joker, i, i Harley i my musimy ich pokonać jako Batgirl, bo Batman mówi, że nie, nie mogę czegoś, nie, Coś w tym rodzaju, że nie, nie mogę teraz a bad girl mówi, że to, nie, ja muszę, bo takie jest moje przeznaczenie. Tak, e, jeszcze, jeszcze mi się e, podoba opcja, że możemy sobie te kostiumy zmieniać, że Batmany możemy grać e, z gry Ale te kostiumy są z... chociaż jedne mi się podobają ale ale ja, ja, Te, ja... które są darmowe e, do ściągnięcia, czyli The New 52 52, tak, ale nie ale to nawet nie chodzi mi o samego Batmana, ale chodzi mi też o Nightwinga, chodzi mi o Robina, że możemy mhm. że my, że my ich wybrać i to i to jest fajne, na przykład bardzo, bardzo fajnie by było, gdyby można było tak robić każdą postacią grze, że sobie wybieram jak mój Scarecrow ma wyglądać jak, o, pingwin, tak, jak -face, tak, to jak fajne Faced To by było fajne. No, wiesz, mogę go Wybrać ręce w... takich klasycznych Tak, tak, klasycznych mogę sobie zrobić tak, Z tego komiksu albo na przykład Z New właśnie 52 i jak one teraz wyglądają To by było właśnie fajne Ale, ale fa fajnie, że przynajmniej parę Szczególnie tych postaci, którymi się gra Można to zmienić No i co, Cat Catwoman e, Standardowa, świetna animacja e, e, Szczególnie jak się schyla Oj tak no dobra, słuchajcie, czyli co, Batman spełnia oczekiwania? Moje w stu i chciałbym, żeby kolejną grę, czyli znaczy kolej, kolejna postać, za jaką się zabrali, to był Wolverine. Mm, Okej. Okay. Ja, ja ja, moim zdaniem, nie wiem czy pamiętacie, 3 4 ociki, tak ostatni raz jak tutaj byłem, mm. was, to mówiłem, że Batmana nie kupię i poczekam na wersję Goty. Nie wytrzymałem, bo trochę przesrafała z jego, właśnie. Mm -hmm. e e no i kupiłem. I. Y nie żałuję wydanych pieniędzy, tak naprawdę kupiłem tego Steelbooka, tak w ogóle. Mm. Więc w ogóle jest... Tak. No, ludzie, ludzie, którzy właśnie nie siedzą w uniwersum, jak je kupią, jak będą grali, to według mnie nic nie stracą, odnajdą się, nie będą zagubieni w fabule, będą... Ja się bawiłem naprawdę zajebiście. No właśnie, a osoby takie jak ja, czyli które siedzą w lore, to mają dodatkowe to jakby bonusy z tego. Mm -hmm. e, tak, więc y, ja jeszcze powiem, że dla mnie też gra w sumie warta swoich pieniędzy, e, aczkolwiek wydaje mi się, że najgorsza z całej trylogii, aczkolwiek dalej bardzo przyjemnie mi się w nią grało i w sumie nie mam, jest, jestem po prostu fanem tego, więc mogę sobie dorzucić o oczko albo nawet dwa w sumie takiego Batmana oczekuję. No, bez fajerwerków tym razem, ale, ale równie przyjemnie. Tak powiem. Dobra, chłopaki. Dzięki za wspólny czas. Dzięki, Piotrze, za zaproszenie, że wpadłeś do nas. Słuchajcie, to był 37. odcinek podcastu bezimienny i ze mną w niedzielny wieczór był Tomek Zawacki. Dziękuję i dobranoc. Piotrek Zaborowski. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Dzięki Piotrze i ja miałem na imię Christian Kender, a my słyszymy się standardowo, chyba właśnie teraz za dwa tygodnie, więc pozdrawiam wszystkich, cześć.